Witam, Fantasmagiria, podcast o grach komputerowych, konsolowych, ale nie tylko. Odcinek 660, odcinek specjalny, wydanie świąteczne. Ja nazywam się Damian Polwaka dachman i ze mną są. I zacznę od e, gości. E, Grzegorz Wojewoda-Perez, witaj Grzegorzu. Cześć, cześć panowie, cześć słuchacze, wesołych świąt. E, Rafał Przychowski-Kaszyscha, stary gracz, witaj Rafale. Cześć panowie, cześć Damianie, cześć słuchacze, no wesołych świąt oczywiście. I Rafał Ściński jak Witaj Rafał. Cześć Dachman, cześć pres, cześć Szycha, dzień dobry, dobry wieczór, słuchaczki i słuchacze. Cześć, no, cześć, cześć. Hey. <laughs> Miłego Karpika, jeśli będziecie na przykład słuchać to tak to... Przed, przed, albo po. To albo który trakcie. Rafał jest który teraz? Nie wiem, nie wiem jak, jak chcecie, będzie. Na, na Rafała Szycha, Szycha mówić jak chcecie? Mówcie Szycha, będzie tak. Dobra, dobra. A na Rafał, Rafał. Chyba, że preferujesz Rafale Sig, ale to my zawsze po imieniu. Tak to jest w tym podcastzie. Jak będę mówił Rafał, to znaczy, że mówię do Szychy. A nie tak do jest. siebie. Tak. Albo do siebie. Chyba, że chciałbyś zadać sobie pytanie erytoryczne takie, Właśnie To wszyscy, Rafale. To ustalmy wtedy tego Szycha i Rafała i poradzimy sobie jakoś. Tak. Mhm. Mhm. E, no panowie, Yy, tak sobie pomyślałem, że yy, zebraliśmy się tutaj, żeby ustalić raz na zawsze, czy szklana pułapka jest filmem świątecznym. I to jest taki punkt wyjścia. <grych> <grych> Bo ostatnio, tak. ogl... <grych> ostatnio oglądałem fragment yy, amerykańskiej familiady, ze słynną między innymi i wśród ekipy, chyba która prowadziła, była słynna aktorka, bardzo popularna, jedna z ulubionych aktorek Rafała. I, i było takie pytanie o filmy świąteczne, i kilka tych filmów świątecznych, no to Amerykanie, to jest kanon ten amerykański, to, wiecie, to cudowne życie, yy, wakacje, znaczy, Witaj Święty Mikołaju, tak, to są te polskie to oczywiście Kiemi sam w domu, ale, ale takim jednym, który, który chyba zbył z pantełyku jedną i drugą drużynę, to właśnie była ta szklana pułapka i u nas się chyba przyjęło, że szklana pułapka jest ten prawda? Że, że nie ma takiej wątpliwości. Sam y, oczywiście y, Bruce Willis stwierdził, że to nie jest żadliwie. To nie jest film świąteczny, no ale chyba można powiedzieć, że, że już się tak utarło, nie? że y, znaczy macie swoje takie ulubione filmy, które oglądacie w kółko. No bo ja, ja zawsze powtarzam, że u mnie jest takim musem: Witaj, święty, Mikołaju. Czyli y, tak. Christmas Vacation z Griswoldem. Mhm. Ja już jestem w tym wieku, że chyba jestem starszy niż Griswold. By, by the tak. way, mi się wetnę tak a propos Griswoldu, bo to jest takie właśnie pokazanie tego koszmaru świątecznego, w cudzysłowie. Ale widzieliście tą wycofaną reklamę McDonalda z Nordyków, którą oni tam zrobili? Nie, nie, nie to polecam wam zobaczyć, no na YouTubach oczywiście, zrobili reklamy, gdzie właśnie święta to pewien koszmar i takie wszystkie sytuacje z życia w ramach jednego klipu. Kompletnie nieświąteczna reklama, strasznie zbojgotowana właśnie w... tu chodziło o to, polskich. żeby po co się męczyć z tymi 12 daniami, jak możesz przyjść na pysznego... Tam jest wszystko, um, tam ludzie się wywalają, wie, z lampkami, holinkami, ten kod z Griswoldów się pali, nie wiem, jakieś pandemonium jest, wiesz, to jest super. Mi się to strasznie podobało, no ale... Ja mm -hmm. z... Ale to jest ta taka, ja... jest... zrobiona przez AI reklama, bo oni mieli taki straszny backlog, też po Trochę takich... tak. Aha, okej, okay, czyli to jest to. Nie, nie obejrzałem tego. No Coca-Cola też jest AI, nie? Tak by patrząc z boku jest okropna. Jest okropna. W ogóle to jest jeden z tych tematów, które być może poruszymy, bo ja mam taki pewien pomysł na, na to nasze spotkanie, takie, mhm. takie przy y, stole, gdzie, gdzie oczywiście... Y, Możemy poruszać różne tematy, <głos> tematów tabu. Pewnie temat AI w tym podsumowaniu tego, tego minionego roku dla nas yy, jest dziś istotny. Ale tak sobie pomyślałem jeszcze wracając do tych filmów, bo to, to chcę od Was usłyszeć tą odpowiedź. No właśnie. Mhm. Więc, więc yy, no dobrze, Grzegorzu, właśnie, czy, czy Ty masz swój taki kanon, że jest na przykład, nie wiem, 3-4 filmy, które są takim musem na świętach? Wiadomo, w sensie. że Kevin, tak, na, tak, że Kevin, wiadomo i tak dalej. Czy ja Kevina nie oglądam? Ja widziałem Kevina tyle razy za, za dzieciaka, za mało lata, że ja nie wracam do Kevina, On potem przez lata leciał w telewizji, jak się było na święta urodziny, bo ja telewizji nie mam od, odkąd pamiętam, nie mam telewizji, ale, ale wiesz jak to jest, u babci, u rodziców gdzieś tam telewizor leciał, to, to ten Kevin leciał i te wszystkie sceny się widziało w kółko, więc ja nie mam absolutnie żadnej potrzeby, żeby Kevina oglądać i po prostu go nie oglądam. Szklana pułapka moim zdaniem jest jak najbardziej filmem świątecznym. Totalnie. On, on, on się dzieje w święta, tam są motywy świąteczne i też tak no się jest, jakoś No jest Grzegorz ten, Now I have a machine gun, ho ho ho. Otóż to, toś... otóż to, otóż więc, to. Więc dla mnie totalnie to jest film świąteczny. Nawet kilka lat temu właśnie w okresie świątecznym zrobiłem sobie z moim bratem rewatch wszystkich części, prawie wszystkich, bo ja piątej części nie uznaję. Absolutnie, mhm. ale, ale, ale tak, pierwsza szklana pułapka jak najbardziej to jest film świąteczny, zresztą druga też. E, no tak, to... jak na lotnisku no, on się dzieje, no tak, tak, w czasie A. tego. W tak. czasie świąt. Nie mhm. pamiętam czy trzecia w Nowym Jorku się dzieje w, tra... w czasie świąt, ale, ale ogólnie możemy... Chyba urównać, nie. Że, że. No nie, właśnie, pierwsza jest, i druga tak. na pewno. Jeżeli chodzi o te filmy, do których ja z kolei wracam, to tak samo jak Ty, Dachman, ja totalnie wracam do Witaj Święty Mikołaju czyli do Griswoldów. Ja uwielbiam ten film, uwielbiam te postaci, uwielbiam te gagi i w ogóle, odkąd pamiętam, żeśmy z moją, z moją rodziną, z rodzicami, z bratem, kiedy, kiedy byliśmy młodsi, kiedy mieszkaliśmy razem, oglądali to. Bardzo często właśnie w okresie świątecznym. Mm -hmm. Ja lubię do niego wracać. W zeszłym roku zresztą kupiłem sobie swoją kopię cyfrową na VOD e, w 4K i wiesz, i też tam sobie jakieś fragmenty obejrzałem. To nie jest tak, że obejrzę ten film od deski do deski. Raczej nie, ale na pewno obejrzę kilka swoich ulubionych fragmentów. I szczerze mówiąc, nie mam chyba innego filmu świątecznego, do którego bym wracał co roku, czy, czy który byłby dla mnie filmem świątecznym. No bo inni ludzie tam wymieniają właśnie Kevina, Kremliny jeszcze i tak dalej, i tak dalej. Tak, Love Actually. Love Actually, do... właśnie. A, a ja, raczej, ja raczej tylko tych Griswoldów. Mhm, mhm. E, Rafale, ty masz taką swoją listę, taką do, do odbębnienia, że się tak brzydko wyrażek. Nie, ale ja oglądam horrory świąteczne przed świętami, także e, ja jestem już w tym klimacie od dawna. Mhm. Właśnie te, teraz chyba wyszedł najnowsza część tej, tej e, Silent Night, Deadly Night, tak? To tak, jest, ale w kinach to jest, jest jeszcze... Czy to jest znaczy to jest, Ciężko powiedzieć, bo to by była szósta część, ale mhm. tak mi się wydaje, że ona jest... E, to jest jakiś reboot bardziej, ale nie byłem na nim w kinie, więc nie wiem. Mhm taki ulubiony horror świąteczny, ale takie jak, że na przykład, nie no, wiem, jest taki horror, który, który oglądasz co roku świąteczny, nie, czy to nie jest ma, tak, że ma, po tyle wiesz, tego wychodzi, że... Wiesz co, oglądam też z klasyki, bardzo lubię Black Christmas, to stare, z lat 70 mhm. widziałem je wiele razy, eee, ale taki mój ulubiony chyba to będzie Silent Night, Deadly Night, druga część, ja widziałem ją parę razy, byłem na pokazie kiedyś, w takim y, kinie arthouse'owym, także chyba to mm -hmm. będzie to. To jest komediowy horror, on jest, on, jest, on jest, y, jest, taki słynny mem, garbage day, kojarzycie? Koleś ubrany w taką szarą bluzę i, i garbage day to jest właśnie z tego. Ale jeżeli nie siedzicie mm -hmm. w horrorach, możecie go nie kojarzyć. Czyli nic takich z takich nowożytnych też, no czyż nowożytny, to już jest stary no, film. gadaliśmy o tym, na gdzie... Elf e... albo Zły Mikołaj, nic takiego, co by było nie horrorem, tak? Nie, <laughs> Ale no, no, no, no to co roku, to, no, to, wiesz, no, to nawet Listy do M się gdzieś tam zdarzało oglądać kilka razy, nie? Ale to... Mhm. Y... W ogóle listy ja mam... mają niesamowitą chyba, bo, konkurencję. Chyba o tym rozmawialiśmy, wiesz. No, no u, mnie, u mnie była tradycja oglądania obcego w święta, więc yy, trochę inaczej to yy, wyglądało. Yy, mhm. No ja znam te wszystkie filmy i uważam, że Szklana Popka tak, jest filmem świątecznym. Ona leciała zawsze w tym okresie, w latach dziesiątych w tym okresie, co, co Kevin, najczęściej chyba na, akurat na Sylwestra, ale, ale tak, no, no, no ja znam te wszystkie filmy i oglądałem je, ale to nie jest moja tradycja, nie? Jeżeli o to pytasz, i ja chyba już mhm, mh. <laughs> chyba już kolejny raz to mówię. No, ale wiecie co, bo ja tak się śmieję, że listy mają konkurencję, bo ja trafiłem na, na, na TVP, no opłacam to, bo to są jakieś grosze, te TVP, TVP VOD i na sygnale jest jakiś taki świąteczny, jakieś takie świąteczne odcinki. To jest jakiś serial o, o, o ratownikach Pogotowia. Ja się zazdroszczę, mm. że ty masz czas oglądać takie coś. No. Ale to są <laughs> krótkie filmy, ale wiesz co, i pierwszy, pierwszy ten taki odcinek specjalny sam tego roku, to były takie odniesienia do, do właśnie tych amerykańskich filmów. Tylko wiecie, no, z niskim budżetem, więc tam był taki moment, że dziewczyna sobie zamarzyła, powiedziała tak, że przecież raz te święta były jak. W tych amerykańskich filmach. No i nagle się okazało, że tam jakiegoś gościa ratowała, który był, e, nie mówił po polsku, tylko po angielsku, miał, e, wiecie, e, żonobijkę białą. No, był na bosaka z pewnymi stopami, więc tam było mnóstwo takich nawiązań nie, do tego. No, w, oczywiście do Kevina e, samego w domu i tak dalej, i tak dalej. Nie? Więc, więc to. Nie wiem, a, a, a Szycha, ty masz jakieś takie swoje. No Wszystko powiedzieliście w zasadzie, ale greminy. Ja wracam co parę lat do greminów. Greminy rozrabiają po polsku, chyba to się nazywa. Mhm. Pierwsza część. I, i, a jest taki film, który Majanka ogląda co roku. Nie wiem dlaczego. Holiday, Jude Law, Kate Super Winslet, Jack film. Black. Prawda? Muzyka Hata jest ekstra w tym filmie w ogóle Ta, to jest rewelacyjny. Tak. Znaczy, ja tego nie oglądam, bo to jakby wiecie, nie jestem aż tak romantyczny. Natomiast, no, Die Hard zawsze robię sobie rewatch całego Dajharda święta, ale generalnie sięgam po rzeczy, które mam na półce. Bo jestem tak stary, że mam jakieś gusta wyrobione, muszę odświeżyć sobie Man Maxa obcego. Indiana Jonesa teraz kupiłem na 4K by the way. przed chwilą, przed nagraniem z mm -hmm. Grzegorzem o tym gadałem, że nie wiem czy wiecie, ale na Apple TV jest cały pakiet czterech pierwszych Jonesów, yy, no bo jest pięć, no tak, czterech Jonesów yy, za 30 zł w 4K, Dolby Atmos fantastycznie wygląda, więc dobra cena i mm -hmm. moja żona już będzie nadrabiać teraz ze mną i generalnie też dużo gram, tak naprawdę to jest ten czas, kiedy ja poświęcam wiecie, nadrabianie backloga, chyba jak wszyscy z nas, nie? Mm -hmm. To będzie moje Gry? drugie pytanie, ale... No, Okej okay, <śmiech> dobra, <jeszcze> nie, <śmiech> nie, mów, nie mów co grasz, jeszcze nie mów co grasz, ale... Dobra, no nie, no tyle no. w zasadzie, więc w zasadzie tak, no Ale i w Ale wiesz się, czemu nie powiedziałeś no. coś, the thing? No Czy bo oglądałem z twój... miesiąc temu <laughs> wszystkie the thingi po Ale nie, na przykład tak myślisz o tym, jako film świąteczny, bo przecież dzieje się właśnie też yy, późnym... Ale wiesz co, paradoksalnie w tym filmie nie ma nigdzie choinki, ani informacji, że to są święta, ja przynajmniej nigdy tego Ale nie widziałem. Ale jest nie widzi. śnieg, dużo śniegu. No, <laughs> no Ciekawe <tam>. czemu. <laughs> no tak. Tak. No, tak. Mhm. Ja to tylko dodam do tego wszystkiego, że jest jeden film, który ja promuję, chyba jestem takim największym promotorem tego filmu, bo on jest. No, ciężko go gdzieś w ogóle znaleźć. No, on jest oczywiście gdzieś tam do kupienia. No, nie chyba na Prime Video można go kupić, ale HBO go wyrzuciło ze swojej listy. Zresztą w ogóle dla mnie to jest niepojęte, jak można mm -hmm. mieć w swoim katalogu filmy, które się wyprodukowało za własne pieniądze. Tak jak na przykład seriale, na przykład Westworld, nie? I on może zniknąć z, z katalogu. To tak. dla mnie koszmar. Jak inaczej, koszmar, to jest niezrozumiałe. I ośmiobitowe święta, 8-bit Christmas. O, faktycznie. To jest moim ja takim, no. Tak, bo to jest dla mnie klasyk i ja coś, coś święte będę powtarzał, bo ja chcę, żeby każdy zobaczył ten film, bo może być ktoś, komu umknął, ale dla mnie historia właśnie dzieciaków, Którzy, których ja mam wrażenie, że ty widzisz jest taki tak, mały tak. Damian siedzi z tym Gameboyem i tam Amigą i tam na kuchni, <laughs> wie, się rozkłada, żona krzyczy, dzieci krzyczą, a ty nie, nie wzruszony. Ale, ale my jesteśmy tym pokoleniem, które jak rozmawia o tym, że e, spędzało się, właśnie chodziło się albo się wpraszało do kumpli, którzy mieli jakiś sprzęt jak, do grania, i, i żeby pograć. No nie? I to i nie miało się absolutnie, wiecie, tego poczucia zażenowania. Ja sobie pomyślę teraz, ja dzisiaj co ja robiłem, mam, no? że wchodziłem, <grym> znaczy przychodziłem do kolegi siedziałem do oporu. No nie Rodzice oczywiście tam mogli, mogli różnie na to patrzeć, nie ale, ale to były takie czasy, że nie, każdy miał może albo inny sprzęt, albo w ogóle nie miał i ten czas się spędzał właśnie w ten sposób, że, że, że grało się cokolwiek, nie? I mhm. akurat Nintendo nigdy nie było, powiedzmy, na, na Wukandzie, czy, czy, no bo to nie był popularny sprzęt, no ale to nie oczywiście... nie było osiągalne w Polsce, nie? Ale Pegasus był. I, te, i ja mam właśnie, y, wspomniałem właśnie te, takie, że kumpel miał w tego Pegazusa. I, i, i to było takie, takie y, ciekawe, nowe, nie? Bo, bo cała ta biblioteka y, gier, które były na tych kardziżach wiecie, 100 gier na jednym no to no to było coś... Y, Coś mi tego później to oczywiście szybko, szybko się znudziło, nie? no bo jednak te skoki, które my przechodziliśmy w ciągu kilku lat, my zmieniliśmy 8 bitów na 16, później na, na pecety 32-bitowe i tak to, dalej. To, co teraz moim zdaniem jest zupełnie abstrakcją, bo doszliśmy do takich czasów, że, ta, że te generacje się wypłaszczyły, a jeszcze to, co się dzieje w aspekcie właśnie cen, komponentów i tak dalej, to sprawi, że, te, te, że nie będzie takich rewolucji nie, tak jak kiedyś przynajmniej tak zauważalnych i to będzie. no ale to jest inna rzecz. ja polecam jak najbardziej 8 święta, kapitalna komedia kto tam grał I, główną i, rolę? przypomnij Wiesz, co, tam jest taki, taki młody dzieciak on, on, yy, ale ojca? Ja... ojca gra ten ziomek z jak poznałem waszą matkę nie, to ty mówisz o Neil Patrick Harris, opowiada a, tą historię. A, tak, opowiada. że on jest starszą tak, wersją tak, tego tak, dzieciaka, który opowiada okay. córce, bo przychodzą do domu rodzinnego, a tam właśnie stare Nintendo zakurzone. No i on mówi... Trochę, trochę to jest w stylu właśnie tego How I Met your Mother, nie? Że ojciec opowiada córce, a tutaj wiesz, ojciec opowiada swoim dzieciom, jak, jak poznał tą konsolę, jak ją zdobył. I to jest no, cudowna historia w ogóle. Lata 80. właśnie taki Chicago. Boże Narodzenie. No wszystko tam jest w tym. tym. A ja jeszcze to jest, tutaj to jest, wejdę w słowo. Nie. A propos takich, ośmiobitowych świąt. Jest taki horror z 89 roku, francuski, świąteczny, taki trochę wchodzący w komedię. Oryginalny tytuł to jest Per Noel, a amerykański tytuł jest albo Dial Code Santa Claus, albo Dead Games. I to jest. Według mnie pierwowzórkę wina samego w domu, bo jest bardzo bogaty dzieciak, którego rodzina ma w ogóle firmę robiącą zabawki, i on jest napad sam w domu z dziadkiem takim niedołężnym i napada na niego właśnie morderca przebrane świętego Mikołaja, i on tam się broni różnymi gadżetami swoimi. E a druga rzecz, że w tym filmie, to jest jeden chyba, jeden, jaki widziałem film, gdzie można zobaczyć jak wygląda ten francuski internet, który tam był chyba do, nie wiem, do połowy 90. Minitel, jak on rzeczywiście funkcjonował e, z komputerami, takimi mikrokomputerami. E, bardzo fajny film, bo jak widziałem na, na YouTubie i później zdobyłem już, e, na DVD, i jest naprawdę super. Także to jest taka bardziej krwawa wersja Kevina samego w domu. Polecam wam. Jest, Jeszcze raz jest... tytuł, yy, Deadly Games będzie po angielsku albo e, Dial e, Code Santa Claus, a w oryginalny tytuł to będzie, pie... nie, wiecie mój francuski jest po prostu rewelacyjny, więc nie wiem czy to na pewno jest to co ja mówię, ale Père Noël, tak się <laughs> chyba po francusku to e, wymawia. Mm -hmm. 6, 6, 6, 6 na 10 na IMDB właśnie sobie patrzę. Nie no, to co ty tak? tam jest chyba. Naprawdę 6 na 10 bardzo słabo, ale to no. kurde, ten film jest przynajmniej 7 na 10 nie, lat. Nie no, miar okej, okay, no ja nie mogę okay. znać, bo to Deadly Games to ja tutaj wszystko znajduję to. Ja... 89 rok. 15 Code PERE Noe A, okej, okay, to właśnie miało takie tam jeszcze ten, ten te cyferki miało, tak. A, dial code Santa Clause Deadly Games. Dokładnie tak. Ciekawe. Super, super, super, super rzeczy mówię, to jest pierwowzór. Ja jestem święcie przekonany, że oni ten w Ameryce obejrzeli ten film i napisali scenariusz do Kevina. Rafał, wiesz jak podsumowali to jednym zdaniem? Home Alone meets Die Hard in a Mansion during Christmas. No, <laughs> dokładnie. Wszystko jasne. Mhm. Panowie, bo to już trochę tak padło. Um, ja kiedyś miałem jakieś takie świąteczne swoje... Um, można powiedzieć, rytuały, jeśli chodzi o granie. Teraz to jest tak, że raczej. No masz amigę. Ra, raczej to się zmieniło, tak. No czasami tak, ale y, wydaje mi się, że teraz wychodzi mniej, mniej takich tematycznych gier. Wiecie, że nie ma takiego, że gra typowo świąteczna, chociaż może jakieś indyki się pojawiają, nie? Bardziej wydaje mi się w tych grach MMO, w tych grach multiplayer pewnie nie wiem. Ark Riders tak. Dostało tak, tego cold są snapa, chyba, tak. są jakieś takie motywy świąteczne, nie wiem właśnie, co, co takiego na przykład, nie wiem, Riders przygotowano dla. A to Grzegorz no. dalej gra, bo ja tak trochę z doskoku. W Ark Raiders przygotowano w ogóle event zimowy, który, który powoduje, że na tych mapach pojawia się śnieg i wszystkie mapy są zmienione i zasypane śniegiem. Także mhm. to jest niesamowicie dobry event, bardzo... Bogaty, to bo, wiesz, nie postawili tam gdzieś jakiś choinek w menu głównym, ani nie dali skórki świętego Mikołaja do sklepu. tylko wiesz... nie wprowadzili luteboxu w kształcie zapakowanych prezentów. Tak, tak, tylko autentycznie mapy są po prostu zasypane śniegiem, jest śnieżyca, wiesz, oni mają świetnie zrobione te warunki pogodowe i ja jestem w szoku, że tak duży event zrobili w zasadzie chwilę po premierze. Także fajne to jest. I to też jest tak, że nie musisz grać tego w śniegu, bo możesz wybrać sobie mapę normalną, a możesz wybrać event, jeżeli akurat się na danej mapie pojawia, bo te, te eventy są czasowe i możesz sobie wybrać event, że będziesz grał w, w śniegu. Super, sprawa. Mm -hmm. A po tym miesiącu miodowym, jak, jak wygląda sytuacja w Ark Raiders? Raiders jak, jak community? Czy nadal jest takie silne, czy trochę tak ten entuzjazm po tym zachłyśnięciu się opadł. No bo widzisz, tutaj y, Szecha mówi, że już nie gra. E, tak, ale Szyhanie tak. jest multiplayerowy w ogóle. Ja nie tak jestem, tak. dlatego to, że grałem długo, to jest sukces chyba. Nie? Tak, też mi się tak wydaje, że w ogóle, że go to wciągnęło, to jest sukces i to też świadczy o tej grze. Ja ci powiem mm. tak, że community jest duże, gra się okazała bardzo dużym sukcesem, którego chyba się nikt nie spodziewał eee, i wiesz, i w, w sytuacji, kiedy konkurencją był, było Call of Duty i Battlefield, a to Ark Raiders tak ładnie sobie poradziło, no, to, no to, to to, jest duży szacunek i ja się wcale nie dziwię, bo ta gra jest wyjątkowa, ją zachwalałem już wielokrotnie na, na, na rozgrywanie Grywce, ale, ale nigdy dość pochwał dla Ark Raiders, bo patrząc mm -hmm. na to, wiesz, jak oni to rozwijają, jakie oni mają podejście, co oni robią i patrząc właśnie na... Ale jak ta gra w ogóle chodzi na starcie, prawda? Tak, Była tak. premiera, była niesamowicie po prostu. Ja stała yy, weryfikacja na Steam Decku, ja myślałem, że tam nie może, bo tam wiadomo, multiplayer, więc tam są jakieś te, te anti-cheaty, które blokują takie gry. A to się okazuje, że nie, wiesz, że jest bo Linux, Steam Verified. Tak. tak, no ta gra jest doskonale zrobiona, jeżeli chodzi o optymalizację i tego typu rzeczy. Zresztą poprzednia ich gra, czyli The Rivals, też śmigała jak szalona. A jeżeli chodzi o to community, no to wydaje finals. mi się, że... Tak, The Finals. Jeżeli chodzi o to community przy arcade, to wydaje mi się, że to jest rzecz, wiesz, płynna, dlatego że to się wszystko zmienia. Ludzie na początku uczyli się gry. Pojawili się cwaniacy, pojawili się ludzie, którzy chcieli pomagać. Jest cała masa fantastycznych pomysłów, i na przykład jeden kolej spędza całe dnie bawiąc się w odźwiernego, który. W wzywa innym windę, ktoś inny wiesz, bawi się mhm. w szeryfa, który goni graczy zabijających innych graczy, wiesz, masa fajnych pomysłów, masa, masa ciekawych możliwości w tej grze, ale też część graczy, którzy jednak chcą, żeby to PvP, PvE, czyli gracze na graczy, ale też na komputer, żeby było takie jak w innych grach, czyli widzimy się, to będziemy do siebie strzelać i będziemy was wszystkich mordować i zabierać wasz sprzęt. Tymczasem druga część społeczności po prostu chce sobie pomagać, odkrywać razem zas gry, odkrywać tajemnice i przede wszystkim e, wynajdować nowe sposoby na walkę z maszynami, bo te maszyny w tej grze są naprawdę wymagające. I mhm. wiesz, minęło bardzo krótko, kr znaczy minęło bardzo niewiele czasu od premiery, a wydarzyło się już mnóstwo rzeczy w, w tej grze, i na przykład teraz część graczy. E, zaczyna już totalnie, bardzo agresywnie grać i atakować innych, ale jednocześnie ich oszukując, że są przyjaźnie nastawieni, wiesz. Systemy łączenia ludzi w matchmakingu też zaczęły tak działać. Twórcy o to zadbali, żeby nieagresywni gracze mogli grać z nieagresywnymi graczami, a agresywni gracze są wrzucani do meczy z innymi agresywnymi graczami. Wiesz, to wszystko powoduje, że tam każdy znajdzie coś dla siebie i mhm. yy, przez to, że ta gra jest tak intensywnie rozwijana na początku, ja jestem ciekaw, jak to będzie później, bo jeżeli oni tak dużo rzeczy dali teraz, to za pół roku, jak to tempo spadnie, to na pewno gracze zaczną, yy, wiesz, narzekać, ale ja nie widzę, żeby teraz był odpływ tych graczy. Ta gra jest cały czas mhm. tak samo popularna, wiesz, jak była... Yy, kiedy wystartowała, kiedy ona wystartowała w październiku bodajże, czyli całkiem mhm. niedawno. No bo jest gra, której bym nie porównał bezpośrednio, bo tam chyba nie ma tego komp komponentu PvP, Helldivers, nie, zastanawiam się jak, jak tam yy, to community się trzyma, ale z, te, z tego co widzę, to nadal jest świetnie jakby wspierana przez, przez developerów i też chyba jakieś eventy świąteczne są, nie wiem czy tam to czy tam faktycznie jest dużo eventów. Jak świętego Mikołaja. Tam jest dużo nie, eventów rzeczywiście w Divers Nie wiem, czy coś się dzieje w te święta w Helldivers. Nie miałem jeszcze okazji zajrzeć do Hell Diversów, bo praktycznie jeżeli siadam do czegoś multi od premiery Ark Raiders, to jest to Ark Raiders, wiesz? Tak bardzo mhm. mi ta gra podeszła. Ale faktycznie to jest ciekawe porównanie, bo w internecie też się o tym mówiło, że zeszłorocznym takim hitem, który przyciągnął masę graczy i ma bardzo fajną społeczność, ale też fantastycznie do tej społeczności podchodzących twórców było właśnie Hell Divers 2, a w tym roku jest to Ark Raiders. I mimo tego, że rzeczywiście Ark Raiders to jest to PvP, VE, a Helldivers 2 to jest tylko e, m, PvE, to jednak te gry się do siebie porównuje właśnie przez to, że jedni i drudzy twórcy bardzo dbają o rozwój gry i społeczności. nie? Mhm. To prawda, to prawda. A wiem, y, Rafa Rafale, że y, chyba w Wild coś tam się dzieje nie? świątecznego. A wróciłeś przez... niedawno. Nie no dawno wiem, wróciłem, wróciłem wczoraj. Wczoraj wróciłem, mm -hmm. bo poszły dwie aktualizacje e, Czwarta to była mm, Z nowym questem i nowym potworem Gogmazios Którego biłem wczoraj chyba z 4 godziny Ostatecznie zdecydowałem mm -hmm. się na po prostu Pokonanie go offline bez y, innych graczy, bo No jest wymagający i jest naprawdę super y, Walka wieloetapowa i, i, i y, y, m, Trzeba współpracować ale no mm -hmm. jest, to, jest to ciężki e, przeciwnik i mm -hmm. ma jeden taki atak e, obszarowy, który no jeżeli się dobrze nie przygotujesz, to, to one hituje. Nie? Mm, mm -hmm. Więc to ale a nie druga sprawa. w, w czapce świętego Mikołaja. Nie, ale dużo jest. Bo wiesz, to jest festiwal porozumienia hymn i jasności e, w Chabie i jest wielkie świętowanie. E, tylko to jest bardziej taki powiedzmy. On no nie jest typowo e, bożonarodzeniowy, a raczej e, fajerwerki, masa iluminacji, taki bardziej przypomina japońskie święta, może nie wiem, e, nowo, no noworoczne. jak to się ładnie bo, mówi teraz, bo, tak. tak, bo są i pokazy fajerwerków i, i tych fajerwerków, ileś tam rodzaj różnych jest, co, co noc jakieś inne. E, Diva śpiewa nową piosenkę. Jest, jest bardzo dużo mm -hmm. ludzi w strojach świątecznych. W sensie poprzerabiali swoje, swoje stroje na, na stroje Mikołaj, Mikołajów i Śnieżynek i rzeczywiście się dużo dzieje. No ale yy, no nie jest to, nie ma śniegu. Znaczy śnieg jest Dekty na tej jednej typowe. mapie, nie? ale to, to jest, to jest sami, mm -hmm. sami, sami gracze tworzą otoczkę świąteczną i, i się bawią w tym hubie. A, a, kapką przygotował takie trochę inne święta, ale bardzo, bardzo fajnie, bardzo bardzo dużo ładnych mhm. rzeczy jest. Także jest bardzo, przede wszystkim, bardzo fajny potwór. Ta aktualizacja mhm. tak... przyniosła naprawdę rewelacyjnego potwora. Bo dla mnie jest taką ciekawostką, że nigdy nie doczekaliśmy się takiego mema, jak to się stało z, to, z Tomb Raider'em i, i, i graniem z Tomb Raidera Sylwestra, że była taka gra, którą trzeba w tej Wigilię odpalić, tak? że już się siądzie i tak dalej, Oczywiście no to jest takie małorodzinne, ale niech to będzie pierwszy dzień świąt, po, po kolacji, po, po już otworzeniu prezentów. <śmiech> że nie ma takiej gry, że Polacy nie, nie mają tego, tego mema, że nie wiem, odpalają gotika albo, albo nie wiem, jakimś, jakąś inną grę e, i, i, i, to, i tak spędzają powiedzmy ten, ten moment świąteczny. Nie? Ale to też jest, jest kwestia taka, że po prostu no, nie pojawił się a nikt, kto by, kto by zarzucił tego mema i nie, nie wybiło się. No ale panowie, tak przede wszystkim tak chciałem z wami porozmawiać o, o tym minionym roku. Może nie specjalnie go podsumowując, tylko o tych takich, jak, jakie refleksje macie na, ten, na temat tego, co, co się wydarzyło, jaki to był dla was rok, czy to był rok y, ciekawy, czy nieciekawy, czy to był rok, y, nie wiem, dobrych wiadomości, czy niekoniecznie i tak wiadomo, że są, są rzeczy, które, które się wydarzyły, które e, można powiedzieć, można spokojnie zaliczyć e, do, do, do dobrych wiadomości albo takich pozytywnych, które, które tak napędziły e, naszą, e, naszą, jakby to powiedzieć, nasze hobby, na, na, na, tą branżę, nie? bo też nie chcę mówić branżę, bo to jest znowu taki takie korporacyjne. Chodzi mi o to, że nasze hobby miało kilka dobrych momentów w tym roku, ale były też takie momenty, które absolutnie no, nie chciałbym o nich jakby pamiętać, nie? No oczywiście, czy znaczy pamiętać. No, też źle się wybrałem. Chodzi mi o to, że mieliśmy premierę Switcha 2, czyli mieliśmy nową konsolę, no ale Przeciwwagą jest to, że nie ma na razie takich e, gier, które by absolutnie sprzedawały ten sprzęt. E, mieliśmy e, no, fantastyczną premierę gry e, Claire Obscure Expedition 33, która no, zwycięża we wszystkich kategoriach, we wszystkich nagrodach, co ostatecznie się bardzo nie podoba, bo bo rozgrzało... Bo niekoniecznie na temat... zasłużenie. No. Tak, niekoniecznie, jeśli chodzi o, o definicję gier niezależnych, ale mm -hmm. to, jest, to jest też bardzo ciekawy temat, bo gry niezależne już przestały być po prostu małymi grami takimi, które, które ktoś robi w garażu. I, ta, I teraz jest... Tak jak, nie wiem, kiedyś była muzyka rockowa, ale później zaczęło się tą muzykę rockową pod, kategoryzować. I, i, I jest punk rock... Nie wiem, skarok nie wiem, alternatywny rok yy, hard rock, no i tak dalej. No, ja nie, nie znając się na muzyce, no wiem, że jest po prostu mnóstwo gatunków yy, tego, więc być może gry niezależne przestały być yy, takim ogólnym, łatwym do zdefiniowania pojęciem i to trzeba było jakoś to rozdzielić i, i te kategorie yy, inaczej przedstawiać. No, ale no, nie wiem, no, sięcha, od ciebie mhm. zacznę. Jak, jak dla ciebie ten rok? Jak, jak tobie ten rok minął? Czy, czy to był taki rok dla ciebie? Eee, czy Dużo pozytywnych zmian, czy mniej Słuchanie, pozytywnych? No, ja, ja wiesz, ja z, będąc w wieku 45 lat, skończyłem w sierpniu, no to staram się prowadzić takie wie, stabilne, zrównoważone życie. W sensie ja nie zmieniam pracy, więc praca to jakby jedna rzecz, która musi być twoją stałą, pewną rzeczą, żeby móc korzystać mm -hmm, z tych tak? pieniędzy i inwestować w swoje hobby, które jest o wiele ciekawsze, prawda? A chociaż na nie, mm -hmm. nie ma na nie dużo czasu. No i takim wentylem dla mnie oczywiście jest rozwój podcastu, jak się domyślasz i to jest jakby niezmienne, to to się nie zmienia i tak. to jest super. Natomiast to był fajny rok pod kątem gier, bo faktycznie tak jak powiedziałeś zaczęło się też z przytupem od Kingdom Come Deliverance 2 w lutym. Co prawda nie moja bajka, nie mój gatunek, ale doceniam grę i żałuję, że w ogóle nie zdobyła żadnych najwyższych laurów. Wszystko poszło na poczet Claire Obscure. To jest też mój zarzut, nawet nie będąc fanem tych wiesz, rpg średniowiecznych, bo warto docenić, prawda? Natomiast dla mnie dużo bardzo fajnych gier wyszło w tym roku, szczególnie jeśli chodzi o polski game dev, mówię o tych wysokobudżetowych, no bo The Alters, które mnie po prostu, no, tak. moim zdaniem jedna z najlepszych gier tego roku, dla mnie przynajmniej prywatnie, ale ja mam oczywiście zawsze inne gusta niż taka klasyczna topka, no nie wiem, chociażby Krono z The New Dawn, który mnie zaskoczył tym, że udało się zrobić takiego Spadkobiercy, wiesz, tych najlepszych horrorów science fiction, jak Dead Space czy Kalisto Protocol. No może to nie był najlepszy horror, ale wiecie o co chodzi. No, tak. e, no Metal Eden, dla mnie to jest jedna z tych gier FPS-ów, do których wracam. Gra, która przemknęła cicho po nieboskłonie i spłonęła gdzieś tam, wiesz, w, w stratosferze. Chyba miała premierę razem z Sig nie? I tego samego... Dnia. Z Kronosem, z Halizas chyba nawet. E, tak, tam chyba wszystko chyba jednego... największym takim to... małym buldożerem właśnie ten Silksong był. To tak, tak. Ta prawda to prawda. A i niestety, a to jest fantastyczna gra, szczególnie że oni posłuchali graczy, wprowadzili te wszystkie rzeczy związane z New Game Plus i tam innymi rzeczami. I to jest super Cyberpunk sci-fi, wiecie, Titanfall meets Doom. Nie wiem, co tam jeszcze można dodać, plus Hard V. Więc dla fanów gatunku ko koniecznie, szczególnie, że ona jest ciągle na wyprzedaży, a ja mam wrażenie, że to studio nie przeżyło tego po prostu. Nie? A, a szkoda, bo oni Ruinera kiedyś zrobili genialnego z muzyką mm -hmm. z o czym zawsze mówię i podkreślam. No był Dying tak. Light the Beast, fantastyczna gra, z którą spędziłem masę czasu. Generalnie, polski Game Dev, mam wrażenie, ma się dobrze. Czekamy na ten mityczny dodatek do Wiedźmina 3, który przecież musi być w przyszłym roku. Więc dużo się dzieje, prawda? W polskiej branży się działo. Jest dużo małych gier, Tainted Grave wyszedł też, nie moja estetyka. A nie mój gatunek, ale dużo się o tej grze mówi. No i tam Forever mhm. Sky w końcu wyszło tak dalej. Więc to było super, że ta Polska cały czas pokazuje, że można robić fajne, dobre, doskonałe, nawet najlepsze gry w skali roku względem Zachodu, dużo fajnych zagranicznych giel, no bo tak jak mówimy, ja myślałem, że gry usługi to będzie temat, który zacznie trochę wygaszać się. Nie? Mm -hmm. No bo z jednej strony mieliśmy okropnego Call of Duty Black Ops 7, tak jak chyba słuchałem was, jak gadaliście w zeszłym odcinku, ja, ja nie przeszedłem tej kampanii, ja wytrzymałem godzinę pierwszy raz w życiu z kampanią, e, powiedzmy ze single player, bo tam trzeba było grać z innymi randomami, prawda? Mm -hmm. Żeby, tak. no, to był jakiś koszmar. E... Totalny chaos, tak, dokładnie. Nawet jeśli... Absolutnie do tego, że zawsze te fabuły w Call of Duty... Ale to był Michael Bay, były wiesz, jasne. No. tak, że to był Michael Bay i coś i kurczę, w tamtym roku mi się nawet podobało. No super było, I... ja się bawiłem fantastycznie, no. I, i, I do tego zabrakło. Był za to Battlefield, tak. na szczęście, z taką kampanią, co potem zweryfikowałem swoje słowa, powiedziałem, dobra, szanujmy kampanię Battlefielda w tym momencie. Okay. E, Chociaż i, ona też była trochę z tego, co później słyszałem, trochę pocięta i, tak, i ona tak. mogła też wydawać się chaotyczna, ale przynajmniej nie, nie chcę nie tylko, wątku, wrażenia, bo... że, że jest y, jakimś takim G. Nie, było ok. Po prostu była ok, a oczekiwaliśmy więcej. Zmierzałem do tego właśnie, że jednak dostaliśmy gry, które sieciowo sobie jakoś radzą. No ale ten Ark Riders pokazał, że można zrobić coś nowego, coś co właśnie porwie tłumy. I nawet takich ludzi jak ja, co właśnie nie grają po sieci. Ja byłem przez półtora miesiąca mocno wkręcony w ten tytuł. Ale zauważyłem, że niestety zaczyna pożerać mi za dużo czasu i nie chciałem z tego tak jak kiedyś z Titanfallem dwójką spędzić pół roku grając dzień w dzień w Titanfall 2 po sieci, bo to no nie miałbym czasu na nic innego. I wiesz co, I, idąc tym tropem, myślałem, że będzie tego mniej i faktycznie na razie chyba na przyszły rok nie widzę dużo zapowiedzianych gier usług, chociaż ten Highgard pokazali na The Game Awards, czyli nową grę twórców Apex Legends chyba, tak? I wola swoją drogą. Tak, tak, tak, tak. tak. Okropnie ale ja to jestem w ogóle niezainteresowany. zainteresowany. Nie, ja ty... nie, nie lubię Hero shootera. Tak, i dokładnie. dla mnie po prostu zapowiedź nowego Hero Shootera jeszcze w, w klimacie fantasy to jest zupełnie nie moja bajka, ale... Wiesz, Zmierzam to jest tak, tego... że, że kto, no. kto będzie papierkiem lakmusowym, dla jakiej publiki to jest, bo zauważ, że ten właśnie. vibe nie był taki jakiś bardzo pozytywny, nie? że ludzie byli Rozczarowani, że właśnie może by chcieli tego w Half-Life. Wszyscy chcieli no, Half-Life'a na koniec tak, prezentacji, tak, a nie jakiś badziw. Tennessee Machina. Dokładnie. I zmierzam do tego, że mam wrażenie, że w końcu te gasy jakby przestaną tak się pojawiać, czy gry jako usługi, żeby nie mówić ciągle, gasy. No i zobaczymy, mm -hmm. jak ten case z maratonem i Bungee, bo to jest chyba być albo nie być dla Bungee w tym momencie, co jest smutne na swój ono sposób. No chyba jakoś prawda? w lutym czy w marcu dochodzi i ma kosztować 40 euro. Ja grałem w, w tą betę, wiesz, ostatnio, bo się załapałem na te zamknięte testy, bo chciałem zobaczyć, zrozumieć, o co chodzi w tej grze. Się szczerze, że po paru godzinach dałem ze spokój, chociaż ona trwała cały weekend. No jest to dziwna gra. Nawet mi się podobał ten kontrowersyjny art style i, i, i nie wiem, te chyba już nieukradzione asety, tak? bo tam było głośno o tym, że oni się zainspirowali kimś i czymś. I tak. teraz ugoda jakaś była z tego, co czytałem. Anyway... No ale chyba do tego... Właściwie co, się, oni przerobili to wszystko, czy po prostu się dogadali z, Wiem, że się z dogadali autorami? i coś tam na pewno sobie też poprzednio. Tego nie wiem, ale wiem, że się dogadali. To jest jakby najważniejsza mm. chyba myśl przewodnia. I ja zmierzam do tego, mm. że to było ciekawe, że tak jakieś gasy weszły i takim przebojem był właśnie dla mnie Ark Riders. To mnie bardzo zdziwiło, że jest miejsce na rynku na coś nowego, coś dobrego, co gracze docenią. I z takich rzeczy myślę. Że AI, ale to ty pewnie więcej o tym temacie przewodnim tak. powiesz, że on już jest wszędzie. On po prostu. Ja już nie mogę wchodzić na media społecznościowe, gdzie każdy robi sobie obrazki i mówi fajnie, by było, gdyby, nie wiem, nie, no John McLean zagrał ktoś, nie? I ma zdjęcie takie przerobione. Mówisz, no i po co? Tak. Po co? Ile można gdzie... na to patrzeć. nie? <śmiech> ale no. wiecie, wydaje mi się, że gdyby, gdyby w internecie, tak jak w Polsce, robiło się to młodzieżowe słowo roku czy coś takiego, czy jakieś Sponcid? takie powiedzenie, to AI slop Albo, albo AI e, ściek. To by było tak. To by było coś, co, e, co by królowało, bo absolutnie. Znaczy, ja już wyrażałem tą opinię wielokrotnie, że Facebook w tym momencie to jest. To To są tak. I tylko grupy mnie trzymają na Facebooku i no, też Messenger, nie? Bo do, do kontaktu, ale grupy i to nie te duże, bo zrobiłem parę eksperymentów. Niektóre no, to są takie takie były czy z tą zabawą, nie? ale zobaczyć jak wygląda zaangażowanie na tych ogromnych grupach, takich po kilkaset tysięcy, jak tam wszystko to się układa. I zauważyłem, że tak naprawdę najlepsze świetnie. to są te grupy, które mają tam około tysiąca do dwóch tysięcy ludzi, bo jeszcze tam ta społeczność jest w miarę nianonimowa tam się ludzie znają, ktoś jakaś część jest aktywna. Ale wiesz, to nie działa, zwróć uwagę, bo ja na przykład mam też grupę starego gracza, gdzie ja non-stop widzę powiadomienia o jakichś starych postach nie, widzę, postach, nie widzę nowych, nie widzę czegoś przed mm. chwili. Ja myślę, że Discord jest dzisiaj jakby takim miejscem, zresztą mówię dlatego, że na rozgrywce byłem parę razy u Grzegorza, mm -hmm. w gościach, zobaczyć co się dzieje i tam jest fajnie żywo, żywo, żywa dyskusja. może ją prześledzić, może się włączyć, możesz no, Ale wyskoczyć. Discord nie jest dla ludzi, którzy mają FOMO, bo tam po prostu, to, ja jest, to jest IRC. Ja, ja się wychowałem to na jest IRC. IRC. Nie chłopaki... Trochę tak. Miejście Irsa, nie? Wszyscy. No tak. Ja znaczy, nie, Irce. ja nigdy nie używałem Irsa. A to jest Irs w zasadzie, tak. Tak. To jest bardzo rozbudowany Irs, chociaż ja pamiętam, że te ostatnie lata Irsa, to no, można było robić wszystko. Tam można było wymieniać się nawet plikami, więc tam ten... Ja pamiętam, że zanim... Znaczy, to już było, prawda, te wszystkie osiołki, czy jak to się tam nazywały, te kaza i tak dalej, one funkcjonowały, ale jeszcze przez Irsa można było wymieniać się plikami i ja jakoś pff, na początku lat 2000 siedziałem i ściągałem odcinki serialu, taki Cienia Anioła, Dark Angel, nie wiem czy życie. Z Jessica album. <grystekom> I, tak, dokładnie, no, Rafowie, o co chodzi. I, I ja po prostu na tym Mircu siedziałem i tam gadałem i dla mnie to było takie wow, rozmawiam z kimś z Chicago i, i wiecie, i to były takie momenty, chwile, tak że się gadało, a, ale teraz te Discordy to, to jest jednak społeczność, nie, i, i tam nie ma jednego kanału, no tak jak właśnie wspomniałeś... No są kanały jakieś rozgrywki. tematyczne, jest, tak, to jest super. Tam jest tysiąc tam, tematycznych jest kanałów, tak, tak, tak, tak. I plus jeszcze każdy, każdy ma swój kanał, ja, nie? No, czy w sensie ja ten jeszcze, dam jest... jak pozwolisz, tylko dwa wątki i oddaję głos, tak, tak, żeby tak. nie było, za długo gadam. A propos tego roku, na pewno, oprócz tego, a wiesz jest to deprecjacja marki Xbox, tak bym to nazwał to, co się dzieje wokół tego wszystkiego, nie? To już się zaczęło rok wcześniej, tam, czy nawet półtora roku wcześniej, jak się pojawiły i wiecie te informacje, że Xbox to będzie platforma w zasadzie, już nie sprzęt, Xbox Play Anywhere i tak dalej. I to takie, wiecie, rozwadnianie tego, czym był Xbox, tak. to będzie platforma, miejsce do grania, czy też hasło przewodnie tego, gdzie gry od Microsoft Studios będą wydawane, a nieważne, czy grasz na telefonie, czy na jakimś Asusie, czy na PCcie, czy właśnie na konsoli Xbox. Mm -hmm. I to, co się dzieje wokół tej marki. No nawet tak. ten news przed kilku dni, że nie zrobią swojego wrap-up'a roku, bo nie mają pieniędzy na to. No ja nie zrozumiałem tego przesłania marketingowo-korporacyjnego bełkotu. bo no, może bo, by się okazało, ma, że nikt nie gra, nie? I tam, wiesz, i... A może, nie pomyślałem o tym, wie? że wszyscy już przeszli na PlayStation, Switcha i PeCety. nie? A... Czyli, że to jest promocja, wiesz, że to jest... każdy się lubi tym pochwalić i to, to, to pokazuje, jak, jak jest się na że Zresztą w ogóle, nie, może macie inne wrażenie, ale ja uważam, że ten 2025 rok to jest tak przeładowany mhm. i pozytywnymi, ale też negatywnymi wydarzeniami, że jakby tych było tak dużo, że normalnie byśmy od... obdzielili ten, to, co się wydarzyło w tym roku na kilka lat. Bo mieliśmy historię świetnych gier, mieliśmy historię, kiedy jakieś małe studio oddolnie odnosi ogromny sukces. Ale mamy też historię upadku wielkich studiów. Przecież chyba pierwsze pół roku to było tak. Zresztą to, to się ciągnęło jeszcze z poprzedniego roku, ale było to grzanie tymi negatywnymi informacjami na temat Ubisoftu. Sobie, tak. Że Ubisoft to, że Ubisoft tamto, że. W tamtym roku wie, wiecie, no wiele rzeczy się wydarzyło, które tylko pokazywało, że, że mamy do czynienia z jakimś takim wstrząśnięciem w branży. I, I takim najbardziej chyba spektakularnym to zawsze to będzie ten Concord, gdzie wydano mnóstwo pieniędzy, a później bezceremonialnie zamknięto grę po tygodniu. Więc jakby. To echa tego wszystkiego to się przeniosło na 2025 rok. No tak, a potem stosowali tak Perfect Darka, i wiesz, i kontrabanda u Microsoft. No, dokładnie, nie? dokładnie. I to ten cały rok, to moim zdaniem, to był rok totalnych zmian, ale bardzo negatywnych dla, dla Microsoftu, jeśli chodzi o, o markę. Bo po pierwsze, pokazali, że im w ogóle już nie zależy na, na promocji własnej konsoli i przestali w ogóle dostarczać ją do sklepów. To, co jest w sklepach, zostało odpowiednio podwyższoną cenę, co jest w ogóle absurdem. Dwa Ty. usługa Game Pass postanowili, że skoro już zmonopolizowali po, po części ten segment, to możemy podwyższyć cenę, tak? I nagle okazuje się, że po prostu co tu się dzieje, no nie? A dochodzi jeszcze teraz cały tam ta, ta, ta, ta kwestia sztucznej inteligencji i tej dyskusji, czy to jest dobre, czy to jest niedobre, czy, to jest niedobry, czy Powinno się korzystać z tego w produkcji grach, czy nie? Czy, czy nie ma za dużo tego właśnie ścieku? Bo wiecie, nikt nie ma pretensji, że ktoś skorzysta, powiedzmy, z AI, bo każdy pewnie. Nie wiem, to, z multiplikuje z AI, sobie tekstury tak. albo coś, no whatever. No, tak, no, bo... no ale w sensie, ja na przykład mówię o tym, że ktoś używa do, do poprawiania błędów. No nie, na przykład mi bardzo pomaga w korekcji tekstu. Ja często każę maile jeśli... handlowe robić się czatowi GPT, Ta. wiesz? No. Czyli, czyli trochę nas rozleniwia, no nie? Ale to jest taki mały jeden aspekt tego. Ale później to, co się dzieje i to, co widzimy, to jest to za, zastosowanie tego AI tych do tworzenia muzyki, do tworzenia animacji, do tworzenia niesamowitych rzeczy. I właściwie teraz już nie wiesz, komu wierzyć, co, co wierzyć. I to jest ten absurd. I to się przyniosło teraz na tą dyskusję, jeśli chodzi o, o produkcję gier. No bo też e, właściwie no nie da się chyba... Znaczy, być może ktoś, kto jest absolutnie krystaliczny i, i sympatyczny, i wszyscy go lubią, będzie mógł powiedzieć o tym zastosowaniu AI w produkcji gier w taki sposób, że nikt tego nie zakwestionuje i może wtedy wszyscy jakoś inaczej na to spojrzą. Ale właściwie generalnie przyznasz się w jakiejkolwiek formie do tego, że gdzieś tam używasz AI w produkcji, no to już jesteś naznaczony i, i nawet taki studio jak Larian, które... Można powiedzieć, że no, żyło trochę tak na takiej famie tego, jak to właśnie niezależne małe studio zrobiło taki wielki hit jak Bardzo Gate 3 i teraz czekamy wszyscy na Divinity, ale, na, ale oni się przyznają do tego, że korzystają z jej i, i nagle i co? Nie? I nagle się zmienia optyka. Nie? Więc no, strasznie dużo. Nie może wy macie troszeczkę inne spojrzenie. nie A ja jeszcze no rzecz na koniec. Hmm, tak, tak, tak. Ja zauważyłem, że osobiście trochę zaczynam tracić... Y nie wiem jak to ładnie ująć, wiarę, wiecie, w, czy też jak słucham innych podcastów, oglądam youtuberów, to co oni przekazują. No, przykładem, niech będzie grzanie tematu język polski na Nintendo Switch. Ja się pół roku nasłuchałem o tym, jak to będzie wspaniały polski język na Nintendo Switch. I na koniec dostaliśmy informację, że owszem, będzie systemowo dodane coś, żeby kiedyś był ten polski. Nie? Ale wiesz co yy, no. jest że Nintendo... Ma taki interfejs, że tam jest, to jest ostatni interfejs konsoli, który potrzebuje język polski. Bo tam jest wszystko ja na wiem. Ikonach. No właśnie. To gry potrzebują język polski, a nie interfejs tego. I dla mnie też to, to, to, znaczy to też kolejne młodzieżowe słowo roku grifter. Niesamowitą karierę zrobiło. Ja do to, tego to po tak z, z, z uśmiechem, bo ja na przykład, dla mnie ono nie brzmi tak negatywnie, nie Wiecie? że w sensie ono nie ma takiego... To jest negatywny takiego, wydźwięk dzisiaj. Tak, ale nie? tak, ale tak jak na przykład się mówi turf na, na, na pewne osoby, to na przykład Grifter na, jakoś tak nie brzmi tak, aż tak negatywnie. mi no brzmi kur. Cool, nie ale chciałbyś spaść do tego worka. To, to nie nie chciałby, cool? właśnie. No nie wiem, kurczę. No nie, nie. Broń Grifterzy boże. i ludolodzy to jest najgorsze, co się, się powiedzieć. Ale ludolodzy historii. to też było jakieś pozytywne określenie na kogoś, kto bardzo dobrze się znał na grach. I to się wszystko odwróciło. I wiecie, i teraz mamy właśnie przykład tego, jak, jak dosłownie bzdeta rozpala energię, yy, yy, tą, yy, nie energię, tylko ro, rozpala tą dyskusję w internecie i dla mnie... Half-Life 3, proszę bardzo. Nie, nie, nie, to Co? to było nic. <laughs> język polski w Tomb Raiderze. Jeszcze nic nie wiadomo o tej grze, ta gra dopiero będzie wychodzić. Yy, też nie wiem, czy akad język polski pisany, je, czy tam yy, czy napisy byłyby tak ważne. Przecież każdy pewnie przyszedł te Tomb zna tą historię i tak mm. dalej, Nawet, to będzie remake, ale nieważne, nie? Ważne, no nie? Ja rozumiem, że ktoś musi być wykluczony, bo nie ma jego języka, ale robienie z tego afery... Ale wiesz co, to, to trochę wynika mnie... z tego, ja zauważyłem często, jak piszę o jakiejś małej grze, bo lubię na socialach wrzucić taką małą recenzję, jakiejś tam wiesz, gry, którą przeszedłem i nawet zapominam, że ona nie jest po polsku. Wiesz, jakie są dyskusje pod tym postem, że nie ma języka polskiego, to nie kupuję gry? I wtedy, ja, wtedy dopiero widzę, że ludzie chcą mieć ten język, bo żyją w Polsce. Płacą te same, przepraszam, największe ceny gier w Europie czy na świecie, jak mówi Polish Our Prices często. Mhm. I wymagamy tego języka. No, ja też go nie potrzebuję. No, umówmy się, no, znamy angielski, tak jak tu wszyscy siedzimy i gramy, gadamy no, po angielsku. Natomiast no, to trzeba wymagać od wydawców. Trochę mhm. tą ja bym trochę tak Przecież to nie, dla, mnie, dla mnie na przykład takim y, słusznym, powiedzmy, y, taką słuszną walką o język polski jest wtedy, kiedy mamy gry y, robione w Polsce, przez Polaków, a one wychodzą na kronosie. Okay. Mówię o Kronosie, mówię o dialterz, mówię o tamatorze, które dostały polski dubbing, tak. ale to też było grane tak, że, że te studia po, po prostu nie, nie mogą y, pozwolić sobie na początku na zrobienie tego dubbingu, bo to jest kosztowne. No tam, są, tam są różne decyzje u y, y, y, wydawcy, kiedy taki, taka gra powstaje i to jest cały proces czasami skomplikowany, ale rzeczywiście w przypadku Kronosa ja byłem zszokowany, że ta gra nie dostała języka polskiego, tym bardziej, że dzieje się w Polsce, setting Perelu. jest polski, napisy na mapie czy tam w świecie gry są w mm -hmm. języku polskim i nie ma polskiego dubbingu. To było dla mnie szokujące, tym bardziej, że tak naprawdę przy kosztach powstania tej gry ten polski dubbing nie byłby jakimś bardzo dużym, dodatkowym kosztem, żeby to stworzyć. I tutaj totalnie zgadzałem się z krytyką braku tak. tego języka polskiego. Ja też to, ja się zgadzam, nie to, że bronię. Prawda? Ja wiem, ja wiem. Natomiast w przypadku tego Tomb Raidera nowego, no to faktycznie to jest remake, który robi polskie Flying Wild Hog, co zresztą mm. mnie zaskoczyło podczas The Game mnie Awards. Tak. I to jest dobra wiadomość. Fajnie, że Polacy robią coraz więcej Takich gier że mają coraz więcej naprawdę znanych licencji i mogą. mogliby Deusek produkować. Zrobić. Na przykład. Natomiast no ten natomiast... Deusek został zaorany, ten, ten Rimaster. No tak, A słyszeliście, co się... robi Eidos Montreal dzisiaj? Czy nie słyszeliście? Nie, nie słyszeliśmy. No, robią nową grę w uniwersum obcego i tam ją opisują jako takie połączenie Shadow of the Tomb Raider w, w świecie ksenomorfów. Super. Brzmi co najmniej intrygująco. nie? Ja, to takie jaka... rzeczy to ja chcę. Natomiast dajcie mi Ale wrócić do wątku głównego, panowie. Chodzi o to, że ten, ja rozumiem, że polscy gracze, słysząc, że grę robi polskie studio, są wkurzeni, że nie będzie tam polskiego języka. Na ten, na ten moment zapowiedziano kilka języków, polskiego języka nie ma. I teraz tylko i wyłącznie od wydawcy, czyli od wielkiej korporacji, zależy w tym momencie, czy ten język polski się w grze znajdzie, czy się nie znajdzie. Bo do Flying Wild Hawk tak naprawdę pretensji mieć nie można. To nie oni o tym decydują. Tak. To jest dla nich okazja, żeby zrobić naprawdę głośny tytuł, który będzie znany na całym świecie. Więc ja się nie dziwię, że oni, że oni chcą to robić. Natomiast ten język polski to jest kwestia wydawcy. I teraz Fajnie by było, gdyby wydawca jednak ten ukłon w stronę Polaków zrobił, ale nie wiemy, czy to zrobi. Natomiast wiecie, co w tym wszystkim jest najgorsze? Mm. A propos odpowiedzieliście tutaj o deuseksie teraz. To też chciałbym, chciałbym to jakby do tej dyskusji wciągnąć. W tym roku, a propos podsumowania roku 2025, yy, dzieje się tak bardzo źle w social media i w Giereczkowie, że ja nie jestem w stanie już czytać nawet newsów, mm -hmm. bo wszystko napędzane jest negatywną energią. Tak. Wszystko napędzane jest negatywnymi nagłówkami. Wszystko napędzane jest właśnie tym clickbaitami, takim Griftowaniem i clickbaitami. I szanujące okay. się serwisy duże, polskie, growe wrzucają newsy, które zawsze zaczynają się w ten sam sposób. Ta słabo oceniana gra dostała nowy patch. Ta gra, z którą twórcy mają, z którą twórcy mają problemy. Ta gra znienawidzona przez graczy. Średnia strategia, coś tam, coś tam. Nawet jak, jest, jak news powinien być dobry, dobry czyli na przykład po, w, w, miesiąc po premierze twórcy wrzucają czyli ogromny patch, który naprawia 750 błędów, to, to, to ten nagłówek tak nie brzmi. On brzmi zabagowana, niegrywalna gra, nareszcie dostała patch, tak jakbyśmy, nie wiem, czekali mhm. pół roku, a nie miesiąc. Wiecie, yy, i widać, że to napędza ludzi, że ludzie chcą okay. hejtować w internecie, więc yy, ci wszyscy szmaciarze, youtuberzy, nazywajmy rzeczy po imieniu, są szmaciarze, Dobra. którzy to nakręcają, robią problem, i dają tym wszystkim toksycznym hejterom w internecie zajawkę i teraz nawet już media growe, serwisy growe, które piszą newsy, też w to weszły. Ja nie jestem w stanie już sobie czytać newsów growych, bo mi się naprawdę niedobrze robi od tego, jak to wszystko jest sformułowane. w tym roku tą aferę, że jeden popularny serwis, nie będziemy robić reklamy. Powiedz, które no, dawaj. Nie będę robił reklamy, okej. Chodzi o to, że nie dość, że jest zbudowany właściwie na clickbaitowych nagłówkach, to treść, no, niech to będzie nawet jakieś pojedyncze przypadki, tak, że większość, powiedzmy, jest wpisany jednak e, przez człowieka, no, został złapany na gorącym uczynku, że zamiast wkle wkleić treść wygenerowaną przez chat GPT, wkleił prompt z czata do GPT. I to się zdarza, bo ja znam ludzi, którzy pisali odpowiedź jak, jakiegoś takiego służbowego maila i, i zamiast dać tą odpowiedź już wygenerowaną, to wkleili to, co mieli wkleić do Jezus. czata. I to, się, i, to, I to się zdarzają takie przypadki, więc ludzie mają po prostu, yy, yy, wiecie, no, kiedy tak, tak da, dajemy sobie tak wiele rzeczy zautomatyzować, bo idziemy na tą tą, to nie wzrasta Albo... produktywność, tylko no. wzrasta po prostu to lenistwo, które gdyby Gdyby właśnie to lenistwo przekładało się na to, że mamy więcej czasu i na przykład, nie wiem, właśnie tak kiedyś mówiono, że, że ta sztuczna inteligencja miała sprawić, żebyśmy te nudne rzeczy y odkładali, żeby te roboty za nas robiły, a my możemy się sk skoncentrować na kreowaniu sztuki, muzyki, obrazów i tak dalej. Te obrazy, które generują dzisiaj ludzie, nie są w ogóle sztuką. I widziałem no takiego właśnie. jednego Instagram Instagramera z Irlandii, który robi różne rolki zabawne całkiem. Jak on skomentował to w sumie w bardzo prosty sposób i dla mnie jakby podsumował wszystko w kilku zdaniach. Otóż sztuka nigdy nie była czymś, co mogą robić wszyscy. Sztuka zawsze wymagała talentu i dużego nakładu Duże pracy. Duże tak. tak. A dzisiaj każdy chce, chce robić w cudzysłowie każdy w sztukę. Jest Picasso. Tak. Nie. I nie róbcie tego. Nie, naprawdę nie wszyscy jesteście stworzeni do tego, żeby robić obrazki. Tym bardziej, że tak naprawdę to ci ludzie tych obrazków nie robią. Oni tylko wpisują prompt y, czatowi GPD, który potem ten obrazek generuje. I wiesz, jesteśmy zasyfieni w tej chwili. Zas... tym Zasyfieni, to chciałeś powiedzieć. Zasy... ...jesteśmy tym po prostu... Wybacz, to... Damian. ...obrzydliwe. <śmiech> bardzo świąteczne słowo. Bardzo, bardzo. <śmiech> tak, to... specjalnie. W ogóle, w ogóle to ta, ta, ta, ta ta całe nasze narzekanie jest bardzo świąteczne, ale tak jakby wiesz, ale ono jest część tego podsumowania, stole, tych refleksji. Mi, wydaje mi się, że to jest, że to jest właśnie ten, ta przeciwwaga do tego, ile pozytywnych rzeczy, ile fantastycznych, Jasne. nowych tytułów się pojawiło, nowych gier, mimo że ktoś może powiedzieć, ale to było jakieś remastery, i kontynuacje, drugie no części, ale, ale ile było świetnych, też nowych gier, ile, ile studiów zadebutowało... W ogóle, w ogóle w tym roku wyszło około 19 tysięcy gier w ciągu jednego Bez... roku. Czyli to, tak. jest taka liczba, to jest taka liczba gier, której do końca życia nie bylibyśmy w stanie ograć, chociażbyśmy bardzo chcieli. Nawet gdybyśmy już nigdy nie poszli do pracy i grali do rana do wieczora, 19 tysięcy gier. Oczywiście, że co najmniej połowa z nich to jest... Coś, co możemy spokojnie odrzucić. Na pewno jest bardzo dużo kup sztali, ale nawet gdybyśmy sięgnęli tylko tak. i wyłącznie po te najlepsze tytuły, które wyszły w tym roku, to nie byliśmy w stanie ich wszystkich ograć. Grzegorz, ja ograłem, według podsumowania PlayStation, a to jest moja główna platforma, 120 tytułów. No to kaman no to, to jest promień tego. Tylko w tym roku. Ale, ale widzisz, roku. ale bardzo dużo wow. gier ograłeś. Zobacz, to jest ogrom. I właśnie widzisz, na przykład mnie to smuci, bo trochę mnie to irytuje, trochę się wkurzam, ale tak naprawdę coraz bardziej mnie to smuci, że mimo wszystko... Wszystko ludzie w internecie będą narzekać, napędzani mhm. właśnie przez tych szmaciarskich youtuberów, przez te szmaciarskie nagłówki w serwisach i zamiast cieszyć się z tego, że tak naprawdę ten rok był jednym z najlepszych e, e, roków growych w mhm. historii, to i tak motywem przewodnim wszystkich jest narzekanie. Gdzie jest Half-Life? Tak, oh. gdzie jest Half-Life, czemu Tomb Raider, który w ogóle jeszcze ledwo został zapowiedziany i nie wiadomo co z nim będzie, nie ma języka polskiego. A to, a tamto, narzekamy, narzekamy, narzekamy. <grym> tak. Kurczę, no tak, no czy to ktoś to... jeszcze gra w te gry, czy wszyscy tylko dyskutują o nich w internecie i wiesz, i, i, i, i mhm. sączą jad. To jest, no ale to jest przykre. Ale to jest ten engagement farming, czyli to właśnie to, bo też kiedyś zauważyliśmy to a propos komentarzy, tak, że jeśli zrobisz, nagrasz fajny odcinek, że tak wyrażę, tak na przykładzie ogólnym, to będziesz miał dużo mniej tej interakcji czy komentarzy słuchaczy, no bo rzadko ktoś powie dobre słowo, bardziej odpali się, jeśli się gdzieś pomylisz, coś źle powiesz, mylisz, musi ci udowodnić, że ten, i ja to rozumiem, dla mnie to jest fajne, tylko że chodzi mi o to, że no tak, tak to jest skonstruowane i na tym właśnie te algorytmy wszystkie wypływają, że... Engagement e, niestety, no. Tak, ten engagement, który... Na tym wypłynął Facebook i Facebookowi przestało się opłacać, promować treści produkowane przez ludzi, bo największy engagement ma właśnie na tych na tym AI ścieku. No więc ja próbuję troszeczkę wrócić jednak do, do tych pozytywów, bo jednak Grzegorzu, zaznaczyłeś, że to był bardzo dobry rok właśnie i abstrahując od tych takich negatywnych, bo było dużo negatywnych rzeczy, bo też jeszcze to kolejny rok zwolnień, prawda? że, że branża znowu y, po części przychodzi kryzys, y, cały ten y, sektor AI, który, który sprawił, że ceny komponentów poszybowały do góry. No To, co się dzieje z, z cenami pamięci RAM i to, co będzie się działo w następnym roku, jeśli chodzi tak. o te, te sprzęty, to jest, to jest coś, co bardzo wyhamuje, moim zdaniem, rozwój technologii. Ale dla graczy to może być pozytywny taki aspekt, dlatego że my nie będziemy musieli kupować nowej karty graficznej 60, 90 czy jakiejś tam innej, bo, bo twórcy gier zrozumieją, że to już będzie taki mały segmencik, to już będzie taka nisza, że może w końcu trzeba się zainteresować tymi graczami, dla których na przykład, nie wiem, Steam czy Valve chce wyprodukować Steam Machine. Więc, więc dla mnie zawsze taka długa generacja, to nigdy nie była problemu. Bo ja też uważałem, że pod koniec generacji wychodzą najlepsze gry, bo y, twórcy już zdążyli ją na tyle ok ja znać. Co? O, coś tam co, co się przestało? wydarzyło. Choinka się przewróciła, słuchajcie. No, Jeden wujek wpadł pod stół. <laughs> za za dużo sałatki warzywnej. Dokładnie, dokładnie. No nie, to nie, napijmy nie się i, i, i ten, no. Ale właśnie, bo Rafale, bo ty tak ten, ten ten segment tych emocji, to może jednak jak ty patrzysz na ten rok, czy masz jakąś taką refleksję, taką pozytywną, czy, czy to był taki rok dobry dla ciebie, jeśli chodzi o grę, czy miałeś na przykład, nie wiem, jakiś taki kryzys i, i, i z tego kryzysu wyszedłeś i nagle znowu jakby granie zaczęło ci sprawiać przyjemność, bo tak, tak się zastanawiam, no nie, czy to jest dla ciebie dobry rok jako dla gracza? To jest dobry i niedobry. Ja 500 godzin wbiłem w Monster Hunter'y i nie było mnie bardzo długo na nagraniach, bo... Co tydzień się pytałeś, będziesz? A ja mówię, nie, ja grałem tylko w Monster Hunter'a, nie? No, dla mnie Wilds otworzyło jakąś szufladkę w głowie i ja na pół roku, albo nawet na więcej, wyłączyłem się w ogóle z śledzenia newsów, śledzenia dram, śledzenia nowości. Próbowałem wrócić z, z, z polowań w jakiś tam sposób i co chwilę coś sobie próbowałem, jakąś grę włączałem i pograłem te 3-4 godziny i mówię, nie, nie, zagram sobie teraz jeszcze trochę, jedno polowanie, nie? I tam trzecia w nocy kończyłem. Mm -hmm, tak. A, także z jednej strony dla mnie to było naprawdę mm, super doświadczenie, polowanie w grupie i współpracowanie z obcymi osobami, których y, nie znam, z którymi nie rozmawiam, a gdzieś tam na gesty, na na jakieś takie intuicyjne działania mm, się zgrywałem i, i, i, i, i polowaliśmy razem i to było na, to jest nadal bardzo fajne przeżycie i to jest ten taki super ekstra e, flow, który miałem, natomiast no, cała reszta no, to, to cierpiała z tego powodu i mm, to mhm. był kryzys, nie? Można to nazwać, bo tych gier jakoś tam szalenie dużo nie sprawdziłem. Myślę, że e, Chyba na podsumowaniu roku, o którym mówiłeś, Szycha, to PlayStation pokazało 45 mm -hmm. tytułów. Albo, albo. Albo. No, no, mówiłeś, że dużo. Ile spędziłeś z Monster Hunterem na PlayStation? Na no 500 tak? godzin. No, Jezus Christ. No. Ale Długo. to w jednym. <laughs> no, nie, i razem. O, o, o, Tak, tak, tak. Że Iceborne World i to tam 300, i teraz dobijam do 200 Walt. Także. Mm, no to to jest, to jest coś, co, co, co mi wyciągnęło masę, masę czasu. Ja uważam, że ten rok mimo wszystko to, to był dobry, że tych gier, które, które gdzieś tam się pojawiły, dobrych, to było więcej niż tych złych. I znowu ja nie znam tego zjawiska grifterów. Damian mi kiedyś tam... Podał, ci. podał mi jakieś tam nazwę yy, kanału, jakiegoś streamera. No rzeczywiście, zajrzałem sobie i no, na YouTube nie, nie wyczułem tego. Yy, nie, nie umiem się odnieść, chłopaki. Naprawdę yy, oglądam tylko dwóch youtuberów łódzkich, Kłaza i Energika. Mhm. I mam tyle no, o to co. Energik, na... jak zrobił recenzję The Outer Worlds ostatnio, to tam też się działo. No, krytykował RPG no, za to, że jest RPGiem. Także wiesz. W ogóle nie przeszedł tej gry tak, tak jak się przechodzi właśnie do takie takie no nie, tylko jakoś przeleciał przez nią, bo tak bardzo szybko ją przeszedł, z tego co, co pamiętam. już dwa razy krócej grał niż, niż ja, więc logiczne było, że te ostatnie starcia mogły mu sprawiać dużo... Wieś, bo, wiecie, tam był taki argument, który nie tylko u niego był, ale też gdzieś słyszałem, że strzelasz do przeciwników i oni są jak gąbki, bo ty im zabierasz mnimet tego, a ja Kończyłem grę mając ten 30. poziom, ten maksymalny. I ja to po prostu byłem jak Terminator. I, to, i ta walka mi zrobiła więcej frajdy niż Doom Dark Ages. Ja w ogóle, dla mnie to jest taki chyba jedno z największych rozczarowań właśnie tego roku. To jest Doom Dark Ages i obok Black Ops. No tak, bo nikt nie pamięta o tym Dumie tak naprawdę. Nie? Tak, tak. Ja się doskonale bawiłem z tym Dumem, zwłaszcza po Eternalu, którego szczerze nienawidzę. Ale ja odwrotnie, wiesz? No widzisz, ale, ale ja rozumiem też, że on mógł trochę przejść bez echa, bo to w zasadzie było trzeci raz to samo, chociaż tak naprawdę nie I tutaj Ale akurat... historia była niejaka, przyznaj. Ale kto gra w Duma dla historii, ty mi powiedz? Bo... No zobacz, ja. No, to, no, no, to, no to zły wybór, jakby. Ale ta, ale ta fabuła, bo rozbudowana, miała świetne filmy przerwnikowe. Ale a ja, słuchajcie, siedziałem w całym Lord Duma, tam jak DUM 64 łączy się z Dumem z 2016 <głos> i co ten Slayer tam Nie, robi? Wierzę, nie wierzę. Naprawdę. Znaczy, znam <głos> osoby, które tak robią, tylko jednak no. musisz oddać to, że Dum ostatecznie nie jest grą, której głównym trzonem jest fabuła. Of course, of course. ja się trochę tak. nabijam teraz, nie? ale że siedziałem w tym lobie, ale, lo się ale, ale jakby należy pochwalić i Software, że ta trylogia dumów jest Consequent. różnorodna. Nie, nie, nie, ona jest różnorodna. Każdy jest inny. Ja na przykład nie mogę cierpieć dum Eternal, ale ja rozumiem, Platformer. co oni chcieli zrobić. Tak. I dlatego Dark Ages też jest inne, natomiast ludziom pewnie to już trochę się obrzydło. Część ludzi odbiła się od Eterna po Eternalu od Dark Ages, bo to jest, ja to nazywam efektem The Last Jedi. I ludzie hmm. po prostu, wiesz, cię... bo ten dum Dark Ages był absolutną porażką sprzedażową w tym roku. E, I ja z jednej strony to rozumiem, a z drugiej strony trochę szkoda jednak, bo ja się dobrze bawiłem z Dark Ages, ale też rozumiem, czemu ty mogłeś się bawić letniawo. No bo ja wolę jednak wiesz, science fiction, klimaty i bardziej nowożytne tematy niż jakieś piekło technopiekło. Znaczy ja bym, może jakby zrobili, że to jest heretyk, nie wiem, kolejna część albo Hexen, kolejna część. Wiecie, Quake. Że, tak, że, że nie, nie, nie dum który miesza się z, z, właśnie z tym średniowieczem i tak tym Dark tylko tylko znaczy, kolejne. To było odważne. nie? I okej, okay, fajnie. Ja też się dobrze bawiłem, żeby nie było wydźwięku, że się źle bawiłem, no bo ja uwielbiam dumy i będę grał do końca życia w FPS. No. Ja przeszedłem dzięki tym właśnie opcjom dostępności, bo o, to jest prostu... sprawa. Naprawdę, te no. opcje dostępności, ja to będę chwalił, bo możliwość to... Dopasowania do siebie gry, jednocześnie kilka poziomów trudności klasycznych. Gdy po prostu wybierasz sobie poziom trudności trzeci z góry i, i lecisz, ale możesz też sobie te suwaczki mm -hmm. przesuwać. No to jest tak. fenomenalna rzecz. Ja bym chciał, żeby więcej gier to miało. Tak. Mm. W ogóle to był taki kontrowersyjny rok pod względem tego, że było dużo takich gier, które, które stawiały, były dobre, ale polaryzowały ludzi. I taką pierwszą chyba grą w, w roku to był Avowed. Nie wiem, czy pamiętacie jeszcze. Pamiętamy. Ja, miałem ja się dobrze bawiłem że... i do tej pory... O, dokładnie. Że... Tak. Ja też miałem czelność powiedzieć, że mi się ta gra podobała, jak w nią grałem i rzeczywiście z perspektywy czasu uważam, że może po prostu niedosyt, jakiś taka tęsknota do tych gier spowodowały, że powiem się lepiej niż powinienem, bo przy zestawieniu z The Outer Worlds 2 widać, że awałt jest gorszą grą I ja mhm. rozumiem, że ludzie mieli jakby pretensje do niektórych rzeczy, chociaż też mieli mnóstwo pretensji do rzeczy, które były pierdołami, ale no tak już dzisiaj wygląda internet i tak zachowują się niestety gracze coraz częściej, ale, ale faktycznie awałt był kontrowersyjny. Ja też pamiętam, że zbierałem bęcki po, po, po publikacji odcinka, w którym omawiałem Avout, bo, bo mi się podobało. No ale rzeczywiście mi się podobało, tylko ty mówisz, że dużo gier spo, spolaryzowało ludzi. Ja uważam, że po prostu wszystko dzisiaj wszystkich polaryzuje. Bo no to tylko, prawda. Wiesz, ludzie tylko czekają, prawda Rafał? Ludzie tylko czekają, aż ktoś wyjdzie na środek i rzuci włócznią i powie, że te ale... wiesz poświęca Odynowi i wszyscy rzucają się sobie do gardeł. Ja za bym każdym też jednym razem. Tutaj chciał zauważyć jedną rzecz, że to nie jest tylko po jednej stronie, bo mm, teraz przykład, który wraca Claire Obscure i walka ludzi, których no, bardzo, bardzo zdanie szanuję, e, o to, że Claire Obscure nie powinno wygrać RPG roku i nie powinno wygrać mm, Indie roku i darcie szat i nie wiem uważam, że trochę toksyczny w ogóle fandoma ta gra zazwyczaj każdy fandom jest toksyczny, ale to jak ta taka wojenka, którą zauważam na, na Xie na Twitterze mhm. jest niepoważna, w sensie Game Awards to jest plebiscyt który na który głosują w którym głosują dziennikarze i też gracze, nie? ale gracze tam ten głos jest jakiś tam bardzo mało waży. i, yy, i skoro pra, prasa branżowa wybrała Clare yy, Obscure jako RPG roku i jako Indie roku, to chyba yy, no to chyba jednak jest coś nie tak nie z yy, samym plebiscytem tylko z tym, że ludzie mają taki inny gust. No nie? skoro uznali, że lepiej elementy roleplay były w rozwój postaci, nie wiem, jakieś tam budowanie postaci przez build bardziej im odpowiadało w Claire obscure niż na przykład w Kingdom Come Deliverance. Gdzie może... Tylko wiesz, że to nie, nie ludzie głosowali, tylko jakby to jury wybierało no, Ale jury to, to jest plebisyt, gdzie oni wysyłają najpierw do, do różnych branżowych serwisów i prasy, wysyłają kwestionariusz, który nie jest zamknięty. Oni tam proszą o podanie, podają ci kategorie i ta prasa podaje swoje typy, które są nominowane. Te, co mają najwięcej głosów, są nominowane. I później z tych, tych nominacji ci sami ludzie wybierają Eee, grę. To mhm. tam, ja, ja w ogóle... Mhm. Przepraszam. To, to nie jest tak jak na przykład masz w joystickach, czy tam nie wiem, w bawcie, że to na przykład masz pięciu jurorów wybranych do oceniania gry indie i oni muszą w każdą z tych gier zagrać. I muszą, mają panel, na którym rozmawiają i dlaczego uważają, że ta gra powinna wygrać grę roku indie, nie? Tutaj hmm. nie ma czegoś takiego. To jest po prostu Excel czy, czy plik Word wysyłany od redakcji do do, John, tego, do Killiego i Kiliego ktoś tam zlicza te wszystkie głosy i, i tak wygląda głosowanie. Także mówię, ja, no to tutaj jest... nie można mieć też pretensji do do, do Ja będę bronił tutaj. No ja tak samo. Że wygrało, że wygrało kategorię RPG roku, skoro wszyscy twierdzili, że przecież ta gra to nie jest nic nowego, bo to jest przecież JPEG. J, mhm. JPEG, co ja... j, JPEG, j, Możesz to ładnie nazwać, j -R -P JPEG. JRPG, Tak. Więc skoro jest jrpg to jest rpg -iem. Oczywiście, że tu już jest kwestia też gustu i uważam, że może byłoby lepsze to dla branży i w ogóle dla tego, gdyby, gdyby jedno, jedno studio czy jedna gra nie, nie zdobywała aż tak dużo nagród, bo I właśnie ten wtedy dyskusja cała rozpalają. ta pozytywna energia o tej grze. Rozbiła się o tym końcówkę roku, kiedy wszyscy po prostu tylko rozprawiałem na temat właśnie tych, tych dwóch nieszczęsnych, nieszczęsnych kategorii, powiedzmy trzech. To znaczy, ja nie I... jestem zdziwiony, że ona została RPG roku, no bo przecież była niesamowicie wręcz zachwalana i wychwalana przez wszystkich. Jest to zupełnie nie mój klimat, więc ja odbiłem się od gry po tutorialu i nie wiem, czy do niej wziąłem. Ja wrócę. po czterech godzinach. Nie, wie, nie, no wiesz, tam pograłem, nie wiem, ja pograłem, no z godzinę, półtorej pograłem w tę grę. No ja cztery, i... mówię ci, i ja też się odbiłeś. A, i też się odbiłeś, okej, okay, okej. Okay. to musicie Spoko. do końcówki pierwszego aktu i wtedy S się zakochacie, zaufajcie Spoko, raczej się nie zakocham, <laughs> ale, nie, ja też. A, ale ale, okej, okay, ja szanuję, że, że to jest tak lubiana gra i że ludzie się cieszą, że ona się podoba, bo to jest takie JRPG dla normików e, mm. i, i fajnie. Nie jest aż tak mango jak jak są ją w związku z czym dużo normików przyszło do tej gry i się okazało, że fajna gra. Spoko. Yy, jakby RPG Roku w ogóle mnie nie szokuje. Troszkę mnie zniesmacza Indie Roku, bo jak się dowiedzieliśmy niedawno, to wiesz, oni nie byli wcale independent i to nie było tak, że to była ich kasa i oni bazowali na, tylko i wyłącznie na sobie, więc dlaczego oni są nominowani do Indie Roku i jeszcze wygrywają, no tego już nie wiem. I wiesz, dla mnie TGA to jest po prostu, to jest taki, wiesz, bardziej konkurs... Po, to jest, nie, to jest konkurs popularności i kolesiostwa. Oni tam mhm. wszyscy się klepią Biznes. po tyłkach. I wiesz, i to tak naprawdę nie ma zbyt wiele y, wspólnego z prawdziwymi nagrodami i nagradzaniem ludzi, którzy na to zasługują, tak. bo jeżeli wiesz, jeżeli w najlepszym y, Art Direction nominowane są sequele, gier, które wyglądają tak samo jak ich poprzednicy, czyli na przykład Hades 2 i Ghost of Yotei, no to wiesz, drapiesz się po głowie i mówisz naprawdę, jest 19 tysięcy gier wydanych w tym roku, a na nominacje z Art Direction y, zasługują gry, które wyglądają tak jak ich poprzednicy, no wiesz, ja nie, nie mhm. mogę traktować TGA poważnie. Naprawdę nie, tak. nie mogę ich traktować poważnie. Yy, ale to, o czym mówimy, czyli ta awantura o to, czy, czy, czy, czy to Claire Obscure jest RPG roku czy nie. Tak jak Rafał powiedział, że fandom jest toksyczny, bo jest i oni rzeczywiście tam szaty. Teraz to jest najlepsza gra w historii świata i w ogóle wielkie halo. Yy, ale to też znowu wracamy do punktu wyjścia, czyli cokolwiek się nie, nie zadarzy, Będziemy mieli polaryzację i awanturę w necie, którą będą wszyscy jeszcze tylko i wyłącznie podsycać. My mhm. teraz właśnie też to podsycamy. Tak naprawdę. Tą dyskusję. To prawda. Ta. No to znowu, kurczę, coś pozostaje. Aczkolwiek my Co tego pozy... nie będziemy tak bardzo monetyzować. E, albo wcale. No ja, chciałem, ja chciałem zmonetyzować to, ile, ile fajnych gier wyszło w tym roku, które, które skończyłem, bo zacząłem sobie robić listy. Bo kiedyś, kiedyś tego nie robiłem i, i umykało mi to Ile, ile w tych gier zagrałem, nie, nie miałem tak jakby też przy podsumowaniu roku takiej e, takiego, t, takich swoich notatek, żeby się odnieść, no nie, i jeszcze sobie raz przeanalizować, co udało mi się skończyć, ale w tym roku naprawdę było dużo ciekawych gier, które może nie były poza kilkoma, no nie, jakimiś takimi bardzo odkrywczymi, ale, ale się świetnie bawiłem. No nie? I, I paradoksalnie... No, a suma sumarum końcówka... o to chodzi na koniec. Nie? Tak, tak. I, i końcówka roku... Wiecie, ja się w miarę dobrze bawiłem na przykład w Assassin's Creed Shadows. I dla mnie to jest jedna z, z najładniejszych gier tego roku. Pod względem właśnie tej, tej grafiki, to jak to pięknie oddali tą, tą to Japonię. No, to, to dla mnie to jest, to jest taki cukiereczek, że się wchodzisz i, i spędzasz czas po prostu na... To co mi się bardziej podoba, po, po prostu Ghost of Jota, jeśli chodzi o Japonię. A, ja ale ja nie te zagrałem te jeszcze, ale, tak. ale muszę, muszę w końcu, no, jako fan Tsushima, to no muszę. to... Kill to, to, to muszę. Tak, tak. Nie, no bo były takie gry, gry, cukiereczki pocztówkowe. No sama ta mafia, The Old Country, nie? No A to kolejna gra, która się pojawiła i zapomniałem, że w to grałem w sierpniu. No widzisz, właśnie, bo nie masz tych notatek, bo nie sobie notatki Mam notatki, zawsze mam notatki. <głos> Ale prawda jest taka, że tych gier wyszło tak dużo, że faktycznie człowiek szybko zapomina. Wiesz, mamy grudzień i nie pamiętamy już, co było w marcu tego roku w Giereczkowie. Atomfall był. O, przypomnę wam. Mhm. Kolejna tak, dobra gra. Ja grałem. Split Fiction. To pamięta jeszcze fiction. Split Fiction? To jest wielki przegrany wszystkich rankingów dzisiaj, nie? No, ja wiem, czy przegrany. Moim zdaniem danie, znaczy w ogóle nominowanie do gry roku Split Fiction, po tym jak... Ee, Poprzednie gry Fareza, no, były bardzo dobre i one oczywiście wygrywały. Dos, dos, tak, wygrywały, ale, ale wydaje mi się, że split fiction, no poza tym, że ja jestem wielkim fanem y, i i w ogóle grania na, na, na, na podzielonym ekranie, więc dla mnie to jest w ogóle coś, co automatycznie podnosi, nie wiem, jakby przyjemność z gry, ale jak to. Niektórzy mówią, że w kołopie nawet grzebanie patykiem w G jest fajne. Tutaj, to prawda. Chyba, to Simplex powiedział ostatnio gdzie słyszałem. ale co u nas. Tak, tak. Bo to więc... się sprowadza wszystko do picia piła, we dwójka i patrzenia się na pociągi. No. Tak, samoloty. Tak, więc, ja, tak więc, więc generalnie no nie wiem, no, dla, dla mnie to był taki, taki rok ciekawych ciekawych odkryć. No, dla mnie końcówka roku no to jest to jest całkowicie pod, pod, pod znakiem Dispatch. I mhm. to jest gra, o której wiedziałem. Później yy, yy, Rafał, jak, jak opowiadał w, w odcinku, bardzo mnie zachęcił. No i przyszedł taki moment, ja się po prostu w tej grze zakochałem. Ale to jest coś, co chyba, nie wiem, czy ja to mówiłem przed nagraniem, czy w trakcie nagrania, że to jest gra, w której ja się bardzo wczułem w rolę tego Roberta, głównego bohatera. I Trochę mi brakowało tego, że on jest takim good guy'em, mimo że oczywiście on może podejmować decyzje, może być trochę taki e, bardziej stanowczy, może, może podejmować złe decyzje, że tak wyrażę się, mm -hmm. ale, ale generalnie to gdzieś do czegoś prowadzi, do jakiegoś pozytywnego efektu. Nie? Że tam ale bardziej... jest bohaterem. Tak. Trudno. Ale jest bohaterem, tak, mimo że nie ma mocy. <grych> Ale chodzi mi o to, że to mi się jest największe podoba... zaskoczenie roku z tego, co powiedziałeś, bo ja tak. od no, pierwszych zapowiedzi chyba w zeszłym roku na TGA pokazali, tak mi się wydaje. Pierwszy taki teaser, nie? Jak zobaczyłem tą grafikę, te filmy animowane de facto, bo to wygląda jak The tak. Invincible, dosłownie mi się z tym kojarzy, tylko nawet lepiej, mhm. bo jest w pełnym 3D przecież wyrenderowane. Mhm. No interakcja, tak, no bo gra wideo i to mnie przekonało do tego, że to jest fantastyczna spuścizna po grach Telltale'a, nie? Mi tego brakowało tak. i to też trochę pokazało, że wszystkim nam brakowało takiej gry, gdzie oglądamy tego romansu I tego, akcje, romansu, tak... i tego romansu, i tych pięknych kobiet, znaczy pięknych, no, dla każdego powiedzmy tam takustu, ale dla mnie pięknych y, m, duchem, bo, mm. bo i blaze Blonde to jest taką absolutnie taką no, bez, bez skazy osobom, a z drugiej strony mamy In, in girl, nie, tak? no w ogóle zobacz, wykreowali fajny świat, który dla mnie jest trochę takim, no nie no, The Boys jest gorszym światem, dobra, ale powiedzmy, że takim antybohaterskim trochę światem też, nie, z fajnymi postaciami, nieoklepanymi, z tak. super historią, która jest niby oklepana, tak. bo zawsze mamy jakiegoś złola i ekipę, ale to się tak fantastycznie ogląda i gra się w to przede wszystkim fajnie, tak. że oni teraz mówią, że nie wiedzą, czy zrobią drugi, drugi sezon, bo nie byli nastawieni na sukces, to miała być zamknięta opowieść. Ale wszyscy chcą, więc wiesz, teraz pytanie co znaczy, dalej. Nie? No tak, ale może, może z tą ekipą zrobiliby zupełnie coś nowego, nie? żeby nie kontynuować tej historii, ją zostawić, ale ten Dispatch 2 byłby zupełnie o innym zespole, o innych ludziach. I nie tylko... sam Dispatch. no. Wiesz, tak, tak. Chodzi. Po prostu nie, nie, nie już z Robertem, tylko jakaś inna grupa trochę, yy, yy, trochę po, poeksperymentować bo z Krzyf, gameplayem. Chyba, chyba mówię o tym, że właśnie niekoniecznie, żeby to było to samo, uniwersum nawet, że ci Aha. twórcy nie spodziewali się sequelu i wiesz, ja uważam, że jeżeli oni chcieliby na przykład, wiesz, problem jest taki, no. że oni zrobią Dispatch 2 i będzie znowu wycie w internecie, że jest gorzej albo coś zmienili, wiesz, <śmiech> i znowu będzie problem. Tymczasem twórcy, artyści romanse ogólnie, wiesz, nie ci no, romanse są gorsze. Widzisz, bo ja jest, niestety jeszcze nie grałem w te gry, ale od wszystkich słyszałem, że jest doskonała, ja uwielbiam Gra w Aj, stylu graj. Telltale i na pewno będę w to grał. No bo więc... Tomkowi od nas kupić wiesz, na Steamie i się zachwycił i już trzy razy przyszedł. No widzisz. <grym> trzy razy? Tak. Tam jest jeszcze trzecia opcja, tak? No nie, nie ma, no, ale wiesz, no, dla zasady. No, ale najwyraźniej aż tak go wciągnęło, wcale się nie dziwię po tym co od wszystkich was słyszę. Natomiast jakby kończąc motyw, chodzi mi o to, że mhm. gdyby oni na przykład teraz chcieli zrobić inną przygodówkę z zupełnie no, bo... w zupełnie innym świecie o. z innymi bohaterami, nie? To, to, wiesz, to już od nich zależy, czy, czy to zrobią. Ja myślę, że wolałbym, żeby, żeby oni jednak zrobili zupełnie coś innego, niż na siłę robili e, sequel, skoro sami powiedzieli, że oni nie byli w ogóle gotowi na sequel i to miała być zamknięta całość. Czyli co? No jest. Będą teraz no. wymyślać na siłę coś szybko, bo był sukces? No nie, no, lepiej zrobić coś innego. No ale wiecie jak to jest. To jest tego im życzę. Ciężki. Wiesz? Wiesz, ja też tak. im tego życzę, ale to jest trudny biznes, i te gry się wcale dobrze nie sprzedają, tak naprawdę ogólnie. Dispatch się super sprzedał, to wiemy, że się uda. Bardzo udało. dobrze, bardzo dobrze, ale wiesz, ale właśnie teraz pytanie, nie? Czy oni zaryzykują i zrobią zupełnie coś innego i, yy, i to się może nie udać, czy jednak bezpiecznie wypieką Dispatch 2? Co nie to będzie wcale chodzi. takie złe, suma summarum, znaczy finalnie, nie? Z drugiej strony. No tak. Ale, ale ja generalnie uważam, że y, mając już wypracowane te narzędzia już mają... Asety. Y, y, tak, już mają pewne rzeczy y, opracowane na takiego stopnia, że naprawdę mogliby się po prostu tylko skupić na nowej fabule, na, na, y, na, na, na grze aktorskiej, a to, co im pewnie czasu trochę zajęło, czyli przygotowanie tego systemu, y, tych wszystkich innych rzeczy, że to, że to już byłoby sprawą rozwiązaną. A z I, drugiej strony, i... wiesz, Wolf Among Us 2 powinien kiedyś wyjść, nie? Tak swoją Aha. drogą. Czy znaczy, może po sukcesie Dispatch okaże się, że prawa by do nich wróciły, nie? Bo tam była kwestia tego, że oni się właśnie kreatywnie poróżnili z... z, z chyba właśnie z właścicielami marki... Tak, ad hoc, tak. Bo ad hoc miał do 2023 to... Oni byli zaangażowani w ten Naprawdę? Projekt. To nie wiedziałem. Tak, tak. Znaczy ja to cytuję z Ja myślałem, z że to libipedii. robi nowe T, nowe jest te, tak zwane, które tam Skyden mm -hmm. wykupił i zostawił nazwy, nie? W sensie pozyskał prawa i... Mhm, mm mm -hmm. no to... Mm, jeszcze A co cię jeszcze ja pan... zaskoczyło? No właśnie. Panowie, co was jeszcze zaskoczyło? Nie wiem. <głos> Ale w tym roku... No. no tak pozytywnie, wiesz, w tym sensie, żebyśmy tak... Dawaj, tak, żebyśmy... okej, okay, no ja już powiedziałem o Ark Raiders, dla mnie to jest moja osobista gra roku, ja jestem bardzo, bardzo mile zaskoczony, dlatego że nowe Call of Duty jest bardzo słabe ogólnie, mimo tego, że multiplayer taki zły nie jest, to jednak jest dla mnie już za szybki, bo oni podkręcili znowu gałkę i ja już mm. chyba się zestarzałem. I po kilkunastu latach grania w Call of Duty rok w rok, ja już po prostu nie nadążam za tym nowym Call of Duty. Battlefield mhm. 6, który jest bardzo dobrą grą, też jest dla mnie za szybki i zbyt wymagający. I ja mam problem, żeby się odnaleźć w tym Battlefieldzie, mimo tego, że wiesz, w trójkę czy w czwórkę grałem naprawdę miesiącami. A teraz nie umiem sobie poradzić z tym nowym Battlefieldem. I nagle przychodzi Ark Raiders, który jest też w gatunku, który mnie absolutnie nigdy nie interesował. To znaczy jest to Extraction Shooter. I ja w ogóle wpadłem po uszy. I zakochałem się w tej, grzy, w tej grze, w tym klimacie, we wszystkim co jest związane z tą grą, w społeczności, w tych niesamowitych wydarzeniach, które tam się dzieją i uwielbiam, kiedy właśnie nagle zaczynam bawić się doskonale z gatunkiem gier, którego nie lubiłem albo którego nie spodziewałem się, że mogę polubić. Ja w tym roku się też miło zaskoczyłem grą Dune Awakening, bo ja nie lubię, nie lubię survival gier żadnych. Crafting, survival to są rzeczy, które mnie okropnie nudzą, a tymczasem Dune Awakening było takim bardzo miłym zaskoczeniem dla mnie. Ja wsiąknąłem w ten świat na kilkanaście godzin. To nie jest dużo. Obudziłeś ale... sobie Muadiba. Tak, wiesz, i, i eksploracja tego świata, zwłaszcza, że mogłem grać z kolegami, którzy zbierali za mnie surowce i budowali za mnie bazy, bo to jest nudne nadal dla mnie. Wiesz, a z potem... A, swoich podwładnych. a, a, a tak potem polowałeś na czerwie w mieście na plaży, nie? Tak jest. No i właśnie to Ark Raiders, niesamowita gra. Ja, ja, ja muszę robić od niej też duże przerwy, bo ona jednak jest intensywna, ale, ale z drugiej strony właśnie ta intensywność i ta wyjątkowość tej gry powoduje, że ja do niej cały czas wracam. No i takie drugie, największe zaskoczenie końcówki tego roku to jest The Outer Worlds 2. Ja byłem zachwycony tą grą, dlatego że ja nie lubię w ogóle jedynki. Ja przyszedłem całą jedynkę i jeden z dwóch dodatków do jedynki. Uważam, że to jest jedna z gorszych gier, które Obsidian stworzyło. Nijakich, niezabawnych, małych i nudnych. I generalnie rzecz biorąc, Będę te opinię dalej utrzymywał, bo tam się nic nie zmieniło. Więc nie spodziewałem się pod The Outer Worlds niczego dużego. Myślałem, że to będzie to samo i po części to jest to samo. Ale jednak to z drugiej strony jest duchowy spadkobierca Fallout New Vegas. Niesamowicie rozbudowany, dający fantastyczne możliwości RPG ze świetnym strzelaniem, o którym już Dachman powiedział. Z bardzo dobrze napisanymi dialogami. Z dużym, ciekawym, otwartym światem. I ten design tego świata, ten art style nadal do mnie nie przemawia. Dla mnie to jest takie cukierkowe, trochę słodko-pierdzące, trochę zbyt kolorowe. Mhm. A jednocześnie ta gra mnie wciągnęła na bardzo długi czas i ja się z nią doskonale bawiłem. I to było tak miłe zaskoczenie dla mnie, że szok. Wow. wow. Mhm. Mhm. Rafał, ale dla ciebie taka pozytywna kwestia z tego roku jeszcze tak. No to co, na co wyciągną? Włóczak. Najlepszy mhm. Sauce-like dla mnie. Eee... Za rąbista gra. Nie, nie spodziewałem się, miał takie dosyć średnie oceny, dużo dużo negatywnej prasy z jednej i z drugiej strony, bo tam po drodze była cenzura, właściwie nie, był backlash od chińskich graczy, że są przekłamania historii, że bohaterowie ich narodowi legendarni są tutaj mordowani, w związku z czym studio... Zrobiło patch, w którym wprowadziło, że ich nie zabijamy, tylko oni są pokonani i żyją dalej. Co zaowocowało znowu bekleszem ze strony zachodnich graczy, że ugili się pod cenzurą. I także było naprawdę chyba cicho, kiedy ona wychodziła we wakacje. I jestem po prostu zachwycony nią. Bardzo dobrze się w niej bawię jest mhm. odpowiednio trudna, jest wymagająca e, daje dużo satysfakcji, dużo jest tam nauki natomiast e, z drugiej strony mam Night Raina, Elden Ring Night Rain, który jest całkowicie nie dla mnie jestem w niej słaby, jest, jest dla mnie za szybka ja się mam inne tempo uczenia się e, i nie nadążam za, za tym co tam się dzieje to hmm. myślę, że jest może nawet dobra gra, ale nie jest dla mnie. Hmm. Także tak. tak. To ja dodam od, od siebie, jeśli chodzi o takie pozytywne rzeczy, to cieszę się, że się ruszyła kwestia y, tych neoretro sprzętów. Znaczy retro sprzętów, ale takich właśnie nowych, hmm. że y, w końcu dostaliśmy datę premiery DA 1200, czyli, czyli no, takiej rekonstrukcji Amigi 1200 i pełnoprawnego kompa. Tak i mam nadzieję, że właśnie wszystko się nie obsunie, że wszystko będzie po prostu dopięte na ostatni guzik i, i chyba to jest pod koniec czerwca, tak? Premiera chyba, 26 czerwca ma mieć, Preorder jest, czekam. Mm -hmm. Jest to tak niepozytywna rzecz. W ogóle też dla, dla fanów też Commodore, bo była tam akcja, że jeden amerykański youtuber taką inicjatywę stworzył, poparł ją czynem i wykupił prawa do marki Commodore i z tych wszystkich takich projektów, które już istniały, złożyli je zusammen do kupy i pojawiła się nowa, nowa wersja Commodore 64, Commodore 64U od Ultimate. I, I to jest nowe, świeżo spod prasy Commodore 84, więc dużo takich pozytywnych, małych rzeczy, które się dzieją jakby w, w tych niszach, nie? że każdy coś znajdzie dla siebie. No z takich mniej pozytywnych, chociaż z drugiej strony A, to... poczekaj, to... ja chcę przy pozytywnych jeszcze zostać. No, no, no. No, no jasne, ja jeszcze, jasne, jasne. Ja też no, tak. gier, bym parę gier podał jeszcze, które mnie zaskoczyły w tym roku. Tak no to dawaj, dawaj. No, co co pozytywnego jeszcze takiego miłego? Słuchaj, na pewno prawo. The Alters to jest gra, która mnie zaskoczyła, bo ja nie jestem fanem, znaczy nie lubię gatunku zarządzania bazą, zbierania surowców i takiego mikro, no mikro zarządzania w zasadzie. A tutaj mamy fantastyczne połączenie właśnie, no takiego, jak to ładnie powiedzieć, wałęsania się w ujęciu TPP po planecie, czyli klasycznego science fiction, gry trochę zręcznościowe, gdzie musimy szukać zasobów, wspinać się, korzystać z narzędzi. No właśnie z tym zarządzaniem bazą. Fantastyczna historia. To jest naprawdę kapitalnej klasy, nie wiem, opowieść science fiction. Pewnie wszyscy kojarzą, że chodzi o bohatera Jana Dolskiego, który zaczyna tworzyć swoje klony w wielkim skrócie, żeby przeżyć na nieprzyjaznej planecie i z niej uciec. E, mieszkając w bazie, które wygląda jak wielkie koło nie? i to no, kapitalna gra pod każdym względem, od grafiki, muzyki, po historię, po wybory moralne, co tam się dzieje potem pod koniec, no jest niesamowite. E, ja nikt chyba nie wymienił Hideo Kodzimy dzisiaj, ale ja byłem zachwycony Death Stranding 2 on the beach, bo ja jestem hmm. wielkim fanem kodzimy. Oczywiście krytycznie o tej gry podchodziłem, bo zastanawiałem się co może być w sequelu. Dobrego, jeżeli mamy symulator kuriera de facto przez całą tak. pierwszą grę, a jednak rozwinął to w fantastyczną stronę. Tam jest masa nowych mechanik, elementów gra, która ani przez chwilę nie nudzi, a miałem kiedyś, no to było w 2019, momenty, mm -hmm. że jedynka mnie znudziła, ale doszłałem do końca. Ale, ale zauważyłeś jedną rzecz, no. że, że ją troszeczkę zmainstreamował, że się tak a. wyrażę, że on ją prosił. Ona jest przystępna, jest bardzo. Jest bardzo przystępna. Właśnie to, co zauważyłem po sobie, że dla mnie ten, ten poziom tego, jak, jak, że, ja, że po, jakby ta różnica między tym, jak grałem w jedynkę, jak grałem w wójkę, jest kolosalna. Mm -hmm. Bo w jedynce na początku musiałem dużo chodzić, później jak już miałem ten pojazd, to mogłem jeździć, ale budowałem... to jest tylko jeździć, w dwójce w zasadzie jeździć. A tutaj jak, do, jeździć, jak tak. dorwałem ten samochodzik, to absolutnie nie miałem yy, nie wiem, łazik, nie wiem, jak on się nazywa, że, że, że ten, ten, ten, ten, ta ciężarówka, że ja w ogóle już później nie miałem motywów, żeby żeby w inny sposób się prze... Yy, yy, Ale prze, dzięki temu odkrywałeś cały świat w tej Australii dziwnej i, i docierałeś do miejsc, gdzie normalnie by ci się nie chciało iść, mi się wydaje, że też o to chodziło. No ta. i wiesz, te epickie walki, to, co się dzieje na końcu, jakieś bosowie walczący na gitary elektryczne, to jest kodzima na pełnej. To trzeba przeżyć. No <śmiech> nie będę więcej spojrzał. Dlatego ja w ogóle trochę yy, a propos yy, tej postaci, tego głównego złego i aktora, który się nie śniadł, to dlatego moim takim Smutkiem związanym z też, Obscure jest, jest tak, że, że e, Troy Baker nie dostał za rolę Indiany Jonesa nagrody, no satłetki. No to dostał... jest taki największy przegrany, kiedy po kolejny e, z różnych względów, no nie, ja nie wiem, nic nie umując Jennifer English za, za jej rolę, to ona dostała troszeczkę się rozpędu, bo Claire Obscure miała dostać nagrodę i jej się ta, ta nagroda, no bo była naj, najpopularniejsza z tej trójki nominowanych. Ale, ale tak generalnie mm -hmm. uważam, że, że gdyby to były takie kryteria bardziej obiektywne, to, to Troy Baker powinien dostać nagrodę. Zresztą w ogóle... Troy Baker Gdy... nie dostał ani razu nagrody na The Game Awards, go zapraszają tak. co roku, co roku go nominują i co roku on tej nagrody nie dostaje. To jest jakaś tortura Stryd. w ogóle, nie wiem, oni sobie jaja z niego robią, czy, czy, czy wiesz... Raz nie przyjdzie jako akurat będzie i go wyczytają. <laughs> tak, <laughs> Dobra, Chodź. Chodźmy dalej, mamy jeszcze dwa tytuły, to jeszcze szybko rzucę tak, i, tak, tak, i przejdziemy. Słuchajcie, no bo na pewno podkreś, podkreśmy Kronos The New Dawn, to jest naprawdę mm -hmm. fajny horror, który zaskoczył, bo ja byłem tak, no bardzo tak, wiecie, są so, so nastawione do pierwszych zapowiedzi, no bo to pierwsza w zasadzie, pierwsze takie IP, science fiction horror, który miał czerpać greściami z tego The Space, to Protocol, znowu to powtórzę, i, I bałem się, że ta gra będzie mocno drewniana, taka, wiecie, low budżetowa po prostu, nie? Niskobudżetowa. A okazało się naprawdę świetnym tytułem i zaskoczyło chyba wszystkich, którzy po to sięgnęli. Szczególnie że teraz jak nagrywamy, zapowiedzieli Easy Mode dla tych, którzy się Zapowiedzieli o tym. dzisiaj, trailer wyszedł. Fajnie, Piękny ja teaser. się zastanawiałem, jakie jest ładniejszych gier. Tak, jedna z ta. najważniejszych gier tego roku, świetny soundtrack też, ale o, ja się zastanawiałem, czemu oni tego z mault nie dali od razu, bo, bo rzeczywiście, jeżeli miałbym się przyczepić o coś, a Kronos też mi się bardzo podobał, mhm. to faktycznie ten poziom trudności mógł jest zniechęcać. Wymagające. Mógł wow. zniechęcać. Do tej pory wspominam, jak pisaliśmy do siebie, plując na ten poziom trudności, ale ja później się tak wyrobiłem, bo ja ten grę przeszedłem dwa razy. Wow. Okay. I za drugim razem to wiecie, no to jest ta ścieżka Msty. I tak, i true ending to jest jedno, ale dwa, że po prostu ja już byłem ograny. Ja już wiedziałem, jak podchodzić do tych potyczek. Ja ale już nie robiłem tych nie błędów, które gra, robiłem. Wiesz? Tak, ja już nie robiłem tych błędów, które... które ten, ja, ja podchodziłem do pewnych przeciwników ponnaście razy, co, co... Gdyby to była gra solsowa, no to zupełnie inaczej na to patrzysz, ale w takiej grze, no to możecie tak zniechęcić, że że czujesz taką bezradność i mówisz, nie, to nie jest kwestia moich umiejętności, to jest na pewno kwestia tej gry, tego jak, tak, jak ona, się tam z specjalnie. Tak, ona była tak. tak zaprojektowana i ja też w pewnym momencie już nauczyłem się bardzo mocno oszczędzać te zasoby, przygotowywać się do tych walk, ale tam rzeczywiście też zachowanie przeciwników, którzy są w stanie skutecznie unikać twoich strzałów, gdzie każdy jeden strzał się liczy, wiesz, i tak dalej, i tak dalej. To wszystko powodowało, że poziom trudności był naprawdę wyśrubowany. I tak z frustrowało. Właśnie, bo ja się zastanawiam, jak wyście byli w stanie grać, to na padzie? Bo ja spróbowałem <laughs> tylko na padzie i powiedziałem, hell no, tylko myszka. Ja nawet na Steam Decku grałem. No wow, wow. To widziałeś, co celujesz? <laughs> ja ale właśnie tak mówię, że za drugim razem, Zresztą... No tak, są, są przeciwnicy, którzy, którzy mają te takie czułe punkty i, i strzelanie w nie może nastręczyć problemy, ale jedno wszystkiego się może nałożyć. Dobra, no, ja mam jeszcze tak trzy na gry, testowano. na szybko. <laughs> trzy, trzy ostatnie gry, obiecuję. Naprawdę dobry, dobry rok. No. Słuchaj, nikt nie wspomniał, albo nie wiem czy nie graliście Hell is Us. Ja skończyłem ten tytuł praktycznie, bo byłem gdzieś pod koniec, ale masę czasu w niego włożyłem. To jest gra, która znowu też pojawiła się w najgorszym momencie, bo obok Kronosa i Silk Songa, tak? w tym tygodniu wtedy, we wrześniu, a gra, która mnie ujęła trochę pokazaniem tego konfliktu z lat 90 wiecie, tam na Bałkanach i tego dramatu cywili, którzy uciekają przed wojną, a, a główny bohater generalnie tam wraca jako były żołnierz sił stabilizacyjnych i są jakieś potwory, demony, które opanowały ten kraj i my z nimi walczymy. Gra, która miała swoje problemy, właśnie przez to że ci byli tacy trochę nijacy i ciągle trzeba było walczyć, ale niesamowity klimat, fajna oprawa i to zrobił koleś, który przecież projektował, był rezeserem, czy on projektował? Chyba był rezeserem Deus Exa Human Revolution. Eee, fajny tytuł, szkoda, że tak przemknął niezauważony zupełnie, czyli Hell is Us. Eee, no, Metal Eden mówiłem, trzeba sięgnąć, bo to jest miks Titanfalla, duma i jeszcze paru innych rzeczy Ale w ramach. Ale ja, możesz powtórzyć ten tytuł? Hell is Us? Nie, nie, co, co, co teraz wymieniłeś? Metal Eden. Koniecznie, Grzegorz, zagraj w Metal Eden. Ray A, King nie, Dance. ja grałem, no. grałem, grałem. Zacząłem zastanawiać się, bo mówię, co mi te, coś mi ten tytuł mówi i kurczę... Okej. <laughs> Okej, okay. okay, grałem, tak. Szczególnie, że oni wprowadzili ten New Game Plus i wiesz, mimo, że to jest krótka gra, bo realnie może się w 5-6 godzin skończyć fabułę, to teraz jest sens grać, bo ja za pierwszym razem nie do końca zrozumiałem, o co chodziło w tej fabule. Bo tam jest o transferach, wiesz, umysłu, do maszyny, mm -hmm. jakieś tam takie chimeny, hard science fiction, czyli altered carbon zmiksowane z czymś tam, nie? To jeszcze ja ci e, powiem, przy, tak no. szybko ci tylko wtrącę, że jest jeszcze gra, która nazywa się Metal Garden, ona też uszła w tym roku. Słyszałem e, o tym od Simplexa i, dzisiaj, właśnie. Tak, no, tak... i to jest, to, no. jest, to jest tania gra, która kosztuje normalnie niecałe 30 złotych jej przejście zajmuje trochę ponad dwie godziny eee, i jest też bardzo ciekawym tytułem, co prawda nie, nie dla każdego mi się wydaje, bo wystarczy spojrzeć na grafikę, trzeba mieć tolerancję dla, jednak dla, dla oprawy bardziej archaicznej, czy dla oprawy retro, ale, ale to też jest tytuł, i właśnie tak ty mówisz Metal Eden, a ja Metal Garden i tu mhm. chciałem się właśnie upewnić. Podobne. To też wyszło w tym roku i to jest ciekawa produkcja, może nie jakaś taka topka, ale Warto się nią zainteresować. Zapisane, zapisane, na pewno sięgnę. A jeszcze chciałem tylko wspomnieć Dying Light The Beast. Naprawdę dużo czasu spędziłem i bawiłem się świetnie, bo ja uwielbiałem jedynkę. Niekoniecznie dwójkę, chociaż doceniałem to, co zrobili, jeśli chodzi o parkur i parlamentów, ale The Beast no, dodało masę rzeczy i bardziej nawiązuje do jedynki, mhm. jeśli chodzi o radość zgrania, biegania. Może nie jest to odkrywcze, ale jako tytuł klasy takiej AAA, no to robi wrażenie i wykonaniem, mi i zabawą z parkurem, jeżeli ktoś lubi parkur oczywiście, no Bo dla mnie taka świąteczna gra to Mirror's Edge, ja zawsze co roku gram obok Uncharted tak by the way. i zawsze <grym> sobie to odpalam. Nie? Chyba tyle <grym> z takich rzeczy, które mnie <grym> ucieszyły w tym no Ja żałuję, że nie mogliśmy w tym roku mieć jakiejś takiej wielkiej bitwy, ale wyczuwam pewien, pewien strach rockstara przed nie. właśnie Killer Fury Expedition 33. Nie chcieli przegrać z nimi jakby wyszli w tym roku. Ale z czym by przegrali? Chyba nie sprzedażowo. Z znaczy, no, nie, znaczy, nie, sprzedażowo, wiesz. ale chodzi o to, że y, y, gdzieś tam w jakimś takim y, właśnie w tym, tym artystycznym y, tyglu y, tych ocen, tych krytyków, tych, y, tych, tych dziennikarzy, nie? może oni by postawili bardziej na to Expedition Entertainment i Rockstar popisał. nie, musimy tę gra Nie sądzę, później. stary, nie sądzę. To jest, y, jeżeli to się uda, to to będzie taki hegemon, że... Tam, oni chyba nie mają w ogóle po co bać się konkurencji, wiesz, gdzie, gdzie Expedition, a gdzie, gdzie GTA 6? No dobra, 6? ale Half-Life 3 versus GTA 6, to może być ciekawe starcie, nie? Tylko że... no ale o, nie, no to Half-Life ostatnio... 3 by został rozjechany jak Dokładnie, ostatnio, ktoś mi właśnie mówił, nie pamiętam już, Młodzi nie znam znam mem, czego maja. była ta rozmowa, właśnie o to chodzi, że Half-Life 3 już nikogo nie obchodzi dzisiaj. To jest mem, Ty... no dobra. No, no, Znaczy ja się ja to... trochę obawiam, jeśli chodzi o GTA 6 Że Tak długo czekamy Że te oczekiwania nasze, mimo, że wiemy, że to jest Rockstar I że Rockstar do. Nie, dołodzi, to będzie odjazd, to będzie, wiesz Że, że, że eksterie, mogą, mogą nas rozczarować, że może coś być No bo w nie. końcu y, Dużo tych ludzi, którzy byli odpowiedzialni za I Red Dead Redemption I za właśnie poprzednie to części To oni Manzai GTA... zrobił. No Monsai to jest ten Leslie <laughs> y, Leslie, jak się nazywa Tak teraz po tych wszystkich paczek jest grywalny. W sensie. Przestań, przestań, miałem dwie godziny. Ja ale słuchałem nie, sobie ostatnio ma... soundtracku z tej gry, nie, nie grałem w nią, tak, ale no. soundtrack jest bardzo dobry i w sumie nasza nie. ochota, że możemy sprawdzić sprawdził ten Mind's Eye. Ale on tam teraz... na PlayStation to chyba ledwo chodzi, co? Nie właśnie odchodzi no cały czas. No to daj ja... spokój, to co ty mi będziesz przywoził, ja tego nawet nie odpalę. 30 Ale, Chodzi klapek. o coś innego. Chodzi o to, że, to, że tych 30 nie było i w dniu premiery były takie problemy techniczne, które... Amiga. Y, tak, które, które y, pokazały, że ta gra... Y, znaczy, Ale to jest że obraz tej gry. To jest Bo ta gra antygry. jest, tak, jest, jest no. science fiction mafią, można powiedzieć. Wiecie o co? Że, że ona jest tak skonstruowana, ma ciekawy, duży świat, taki trochę to, to Los, Las Vegas, nie? Ale tam, tam właściwie nic Okropne nie robimy i problemy które były techniczne związane z tą grą no nie sprawiły, że ten ogólny odbiór był taki, że ludzie po prostu na, narzekali, no, gdyby nie było tych problemów technicznych, mogliby się skoncentrować na krytyce samej gry, nie? tej fabuły, tych pomysłów i tak dalej, bo ja uważam, że to jest gdzieś tam stracony potencjał, że jak się hype'uje, że to ma być yy, nie wiem, może nie ta killer, ale jak oni taki... tak to pozycjonowali, wiesz, jaka tak. super nowa gra byłych pracowników Rockstar? No właśnie, to masz pewne oczekiwania i, i tych oczekiwań się nie da zrealizować, yy, no bo to jest. No, nie nowym studiem, nie, nie, nie mając wiedzy. Słuchaj, takich kupiłem pudełko środków. za 50 Z, a będę miał kiedyś na emeryturę, zobaczycie, to będzie taki biały kruk, no. Nie, no, mindset jest fajne, mówię ci. Zagraj, tylko nie oczekuj, nie oczekuj. Skończyłeś to? Skończyłem. Jezus. Nie, no to jest. To jest w ogóle fabularnie... Opowiedziałeś w odcinku o tym ciekawym. jakimś? Tak, tak, tak. tak. ten odcinek z Dispatch chyba jest ah, okay. e, też męcaj. Tak. I moim zdaniem fabularnie akurat... Fabuła jest takim bardzo ciekawym aspektem całej tej historii, bo te wszystkie filmy przewnikowe są zrobione na bardzo wysokim poziomie. Że tutaj e, no jest ten poziom taki prawie getalny, ale no powiedzmy... Między Bardziej cztery, super massive i dark pictures z antologii. Ale, ale, ale no nie, nie będę też tutaj zakłamywał rzeczywistości, że Mindzheim to jest gra w ogóle, którą bym miał w topce roku. Nie, no to, Największa to, to porażka to... tego roku, moim zdaniem. Czyli zastanawiam się, czy największą porażką nie jest, nie jest taki e, e, z jednej strony ogromny Marathon. sukces sprzedażowy Switcha 2, a jednak nie, nie taki duży impact, jeśli chodzi o, o to. Bo wiesz, jest dużo ludzi, którzy kupiło Switcha 2. Ja Wydaje kupiłem, mi się, zobacz. że dużo ludzi narzeka, że nie ma w co grać, że te gry nie są takie jeszcze... Wiesz, to jest konsola, która powinna mieć, przynajmniej na papierze, Mam moc PlayStation 4 co najmniej, tak? Przypomniałeś mi o Switchu 2, bo ja go schowałem za telewizor i dawno nie odpalałem. Wziesz, mi Właśnie chyba... tak. <laughs> Metroid podpiera tam, telewizor. Mi hades. Hades. Tak. No i teraz no. wyszedł ten Metroid i wszyscy się ekscytują, że ten Metroid wygląda super, że w ogóle On ma 120 super. klatek. On ma 4K, i że 60K, natywny. Wszystko ma, pięknie i tak dalej, ale to jest grafika. Z Xboxa 360. Z Cuba, tylko, że no. po prostu płynniejsza i ładnie, troszeczkę wyższej jakości tekstury. Jeśli ktoś twierdzi, że, że ta gra nie poszłaby na Xboxie 360, no to ma dowód w postaci wersji na Switcha jednego, pierwszego, tak? No Przez. i tyle. No. Znaczy ja nie będę teraz yy, yy, mówił Poszkadza złych rosyć. rzeczy też innych na temat Metroida Prime 4 Beyond, bo uważam, że, że to jest dobra gra. Ale z tego, co, co, co słyszę, to jest też zmainstreamowana. Cyplex no Nie strasznie chwalił. Jaka... Został ja miał 30 z... godzin, z... chyba, nie? A jest szczęście, że jest bardzo krótka, że można przyjść, nie, w 15, co w ogóle nie, dla no mnie. Ja robił recenzję się... u Grzegorza w rozgrywce ostatniej. Tak, właśnie no, kłóciliście tak, tak, o, o tą grafikę, że znaczy, one tak. To... tak musieliśmy z... się, wiesz, przy wigilijnym stole posprzeczać, bo, <laughs> bo dla mnie ta gra wygląda jak, jak gra z wiesz, Jak z stary Metroid. No. I, i, I dla mnie w ogóle graficznie, ale wiesz, ja też nie jestem targetem, nie będę się kłócił. Ja uważam, że w ogóle chwalenie gry za to, że daje radę chodzić na Switchu, to nie jest coś, co brać na poważnie, bo hmm. to jest konsola z tego roku i mamy się cieszyć, że ta gra płynnie chodzi, no kurczę, nie? Powiem wam ale szczerze, ja mówię, to nie jest moja seria w ogóle. Ja sprzedam Switcha, jak wyjdzie z tym machine i sobie wymienię tak płynnie. O. No, ale nie wiadomo, czy wyjdzie przy tych cenach RAMu. No, wyjdzie w jakiej cenie, nie? Przy tych cenach no. RAMu. To... Mhm. No, ale tak nie wiem, czy kto tutaj nie czeka na GTA 6? Proszę się zadeklarować. Czy jest jakaś osoba, która nie czeka? Na fale, tak. ty nie czekasz na, na GTA 6? Tyle o ile. Na pewno zagram, ale na pewno nie na premiera chyba. Mhm. Nie to wiesz, to co? nie takiego... męczy ich, ich podejście mhm. Mhm. Do głównego wątku, zawsze mnie męczyło i e, RDR z tego powodu odrzuciłem, bo jest to piękny, otwarty świat, gdzie możesz wszystko robić, ale jak masz misję, to musisz iść dosłownie po sznurku, bo jak odejdziesz 10 metrów w bok, to masz e, mission failed. i mm -hmm. Dla mnie to jest y, strasznie rozczarowujące zawsze, że chcesz spróbować czegoś innego, nie wiem, może gdzieś się przekrać, może coś zrobić, ale Rockstar sobie wymyślił, że ty musisz stać w tym miejscu, bo coś się stanie i nie możesz odejść, bo jak odejdziesz, to to będzie Mission Failed i nie pamiętam jak było w e, czwórce, bo grałem w nią tak dawno temu, że po prostu nie pamiętam, ale wydaje mi się, że było bardzo podobnie, to nie jest mój typ takiej rozgrywki. Nawet nie, nie, czegoś takiego nie ma w Uncharted grach, nie? że e, pobiegniesz sobie na, na drugą stronę tej e, mikroareny, na której walczysz i zaczniesz robić coś innego, ściągać wrogów e, do siebie, czy, czy coś w tym rodzaju. Um, no, Uncharted ale, to jest jednak tunel. Ale, ale to wiesz, nie jest właśnie, jako, nie? Jako... Tak. ciężko porównywać te gry. No, też chodzi jest mi o tutaj tunelowe. o tak, ale misje, y, gdzie nie musisz gdzieś przejechać z jednego miejsca na drugie, tylko jak masz taką jakąś potyczkę z czy coś w tym rodzaju, to w tym momencie y, RDR 2 było bardziej korytarzowe niż, y, niż Uncharted. To jest moje okay, zdanie. okej. Okay. Natomiast y, y, ja i, wiem, że to... No sorry, już, ty, już, skończę, już skończę i, i daję Ci y, dość do głosu. Natomiast jako wiesz, chciałbym uczestniczyć w bo to jednak będzie wydarzenie, i to trochę jest tak, że chcesz w tym uczestniczyć. Ostatnie takie w naszym życiu. Bardzo możliwe. No e... bez przesady, może jeszcze chociaż ze dwa, co? Nikt premiera nie robi, Huffler, albo albo robi, trzy. Mówię o tej skali, takiego hypu i wiecie, no gry, które robią nie wiem, naście, no naście lat może nie, ale, ale wiecie. no. Ale może naście El robią. Taki moment. No. Elder Scrolls 6, zobaczycie, to będzie premiera. No na pewno. O i wtedy, okay, i wtedy się bardzo zdziwimy, bo to takie wrócę do tego, co mówi się na początku, że twórcy w końcu zrozumieją, że może trzeba będzie bardziej optymalizować, bo jednak gracze grają na słabszym sprzęcie, bo nie ma e, dostępnego, lepszego i wyjdzie to od Howard i powie ci, że mm, nie, nie możesz grać fajnie w Elder Scrollsy, bo masz za słabego kompa. O, zanim Elder Scrollsy wyjdą, to może te ceny już się, wiesz, ustabilizują. To wyjdzie Starfield na PlayStation. To... Jeżeli chodzi Cześć. o gietę, znaczy, ja bym w ogóle nie liczył na to, co powiedział Dachman na początku, że oni zaczną optymalizować gry pod gorsze sprzęty, bo to się nie stanie. Natomiast w ogóle ciekawostka teraz było Steam Charts, przepraszam, tam Steam podsumowanie roku. E, I e, tam możesz zobaczyć, ile gier przeszedłeś. No wiadomo, takie podsumowanie roku, jak wszędzie. I też e, zaskakujące jest to, jak mało tegorocznych gier jest ogrywanych przez ludzi. Bardzo mało. Większość ludzi y, gra w tytuły dwu bo ponad 40% w ogóle wszystkich graczy na Steam gra w te gry, a drugie tyle gra w gry, które są starsze niż 7 lat. I w ogóle y, to pokazuje, że większość graczy cały czas wraca do, wiesz, do... do y, do Fortnite'a, do FIFA do, do, do jakichś do jakich tam gier, które, w które grają cały czas rok w rok, albo sięgają po starsze tytuły. Większość graczy ma słabe setupy. Nam się cały czas wydaje, bo my jesteśmy, e, siedzimy w branży, bardzo dużo gramy, bardzo mocno siedzimy w temacie i nam się wydaje, że wszyscy gracze mają takie same sprzęty jak my. Wszyscy dzisiaj się martwią tym ramem i jaką ku, kupią w przyszłym roku kartę graficzną, a oni dalej grają w 1070 na rozdziale Full HD na tych swoich komputerach. Komputerach. Hmm. I Dlatego tutaj... z tym maszyn ma taką specję, prawda? Na bazie tego. Tak. Ale, widzicie, ale właśnie je, to jest jeszcze ciekawa kwestia tego, że kolejne pokolenie graczy nie jest do końca zainteresowane grami tak jak my jesteśmy. Tak. Bo im wystarczy Fortnite, im wystarczy hmm. Roblox, wystarczy grafika z, ko z komórek. Tak, i granie na komórkach. Tak, że oczywiście. to. Jest to. I może faktycznie w tym, jakby patrząc przez ten pryzmat, kontekście. być może GTA 6 faktycznie, tak jak powiedział Szycha, będzie ostatnią taką premierą za, nasz, za naszego no. życia. Ja powiem a propos samego GTA 6, że mm, ja akurat lubię te serie. Rockstar jest jedną z, z jednym z największych twórców gier nowożytnich, czy w ogóle w historii gier komputerowych, gier wideo. I ja na pewno czekam na tę premierę. Ja chcę zobaczyć tę grę, bo ja wierzę w to, że ona będzie dobra, bo GTA 4 było dobre GTA 5 było bardzo dobre i GTA mm -hmm. 6 będzie co najmniej dobre, jeżeli nie mm -hmm. i nie będzie w ogóle nie wiadomo jakim, wiecie, super hegemonem. Natomiast ja cały czas się martwię o to, że oni technicznie chcą to za wszelką cenę zmieścić na konsolach obecnej generacji, co spowoduje, że prawdopodobnie na premierę to na konsolach będzie miało 30 klatek, a oni nie chcą tego wydawać na premierę na PC-tach, w związku z czym no, ja raczej nie zagram na premierę, bo jeżeli to będzie miało 30 klatek, to ja nie no zamierzam nie, marnować... Nie mogę uwierzyć w to, jak, jak, jak dla was ten klatkaz te 30 klatek, to jest, to jest takie ważne. Stary, to, jest, to jest ogromnie się. ważne, Wyjmujemy się hobby, które od zawsze polewa, po, po, po, polegało na rozwoju technologii. G okay. Gonitwa nowinek technologicznych z dyskietek na CD-romy, VR-y człowieku, wiesz, jakieś kontrolery ruchowe, no i przede wszystkim wiecznie postępująca grafika, która oczywiście przez ostatnią dekadę bardzo zwolniła, ale nadal to wszystko były zajawki, którymi myśmy się zawsze jarali. I dzisiaj ja nie jestem w stanie grać stary w 30 klatkach, jeżeli moje konsole wyświetlają już 120 klatek, a na PCcie mam... Odświeżanie 240 Hz, tak? I wiesz, mhm. oczywiście, że mój PC nie odpali nowych gier w 240 FPS-ach, ale w 90 i 120 już odpali. I uwierz mhm. mi, że tak łatwo jest się przyzwyczaić do dobrego i lepszego, że powrót do 30 klatek jest po prostu niemożliwy. nie no, ja to rozumiem. No. Tak samo jak ktoś, kto ma telewizor OLED, już nie wróci do, do jakichś takich starszych systemów tak. albo ma HDR. I, i, I dlatego ja na przykład wybieram quality. Ale 30. Na przykład gram teraz w Star Wars Outlaws nie? I e, nie ustawiam sobie tej. Ja w ogóle lubię i to jest dla mnie e, fenomen, bo to było i w Indianie, i to jest też w Outlost, że ustawia się, wiecie, tą filmową, ten filmowy kadr z tymi czarnymi 9. pasami. I, i z tą super jakością grafiki. 30 klatek to prawie jak 24 klatki filmowe, wiecie, jak w kinie, nie więc, więc ten efekt jest niesamowity. No. Paradoksalnie film? autos po latach na, w trybie performance na PS5 Pro wygląda obłędnie. Czy po latach to ma dwa lata, ma ta gra. Okay. Czy ta gra ob obłędnie już wyglądała na premierę na PC? Jak ja porównałem sobie wersję konsolową z wersją PC, to, to stwierdziłem, Zapakałeś. że nie chciałbym grać to na konsoli, dlatego że po prostu... Yy, Strasznie byłoby mi żal tego, jak ta gra wygląda, a ona. To mhm. była jedna z najpiękniejszych gier tego, tamtego no roku, tak. w którym ona wyszła, to był 24 chyba, prawda? Tak jest, Całkiem tak niedawno, tylko tych gier tak dużo wychodzi, że człowiek już nie pamięta. Bo... No, ale ty masz, masz mocnego sprzę mocny sprzęt. Ja na moim sprzęcie y, miałem wszystko na, na, na maxa, powiedzmy, ale jak wyszedłem na tą otwartą przestrzeń, wsiadłem na ten, na ten skuter to mi po prostu rypła się grafika i miałem chyba 10 klatek na sekundę, więc o, nie ja tam wreszcie. też musiałem sobie troszeczkę poustawiać i, i, i wiesz, tak. i faktycznie ta gra jest super wymagająca, no, ale... zoptymalizowali dlatego... ją na Switcha 2, więc no, to, to też i jest... I wygląda nieźle, Co... bo jest, jest demo, a ja odpaliłem sobie Star Wars Outlaws, bo ja mam, że jestem zaskoczony, jak ta gra wygląda na Switchu, na małym ekraniku i nawet na dużym TV, nie? nie tak, jest to, to bardzo dobra jest wiadomość. wiadomość. Tak. Tak. Oni też wydali chyba Assassin's, Assassin's. Shadows, tak. W Chociaż on nie? też był jakiś skal skalowalny, bo... Te, te, te własne silniki y, Ubisoftu da się jakoś skalować. Znaczy nie wszystkie, bo akurat y, Outlaws na, na, na Switchu nie, nie pójdzie, ale z Shadows, z tego co widziałem, można było grać spokojnie na, na Steam Decku. Jest w ogóle Indiana Jones, który też wydawał się takim, takim y, no, benchmarkowym tytułem. Też jest wersja na Steam Decka zweryfikowana, czyli, czyli no, można grać. Ładnie. Więc więc dla mnie to jest też taki pozytywny aspekt, tego, że, że kiedyś się mówiło, że tam ktoś był ten e, low, low frame. Nie wiem, jak to powiedzieć. Taki, że wiecie, że, że gracze właśnie tak na tych e, kiepskich sprzętach. I tam e, pamiętam, jak ktoś absolutnie w jakiś dziwny sposób, bo też wchodził do, do plików konfiguracyjnych, zjechał totalnie tą grafikę w Wiedźminie do trzecim do poziomu, który, który był powiedzmy porównywalny do gotika pierwszego. No i też tam grał. No ale to jest... No tak się nie powinno grać. Ja się zgodzę z tym, że ja w ogóle jednym z moich takich, to się ładnie z angielskiego mówi, pet peeve, nie? Takich rzeczy, które w kółko o nich mówię i one są takim moim oczkiem w głowie, to jest to, że doszliśmy do jakiegoś takiego dziwnego poziomu, jeśli chodzi o jakość grafiki w grach, że dla nas ważniejsza jest rozdzielczość i to, żeby wszystko było takie bardziej realistyczne, żeby ta fizyka była lepsza, że Nvidia porzuciła physics, tak? No teraz mhm. się mówi, że mają niby do tego wrócić, ale Kiedyś no, ten temat tej fizyki w, w grach, no, choćby w wspomnianym y, GTA, ta, to chyba się nazywało euforia, czy coś takiego. Czyli wiecie, to jak jak, te, jak nawet postacie ze reagują, że one się nie przenikają, że się potrafią gdzieś łapać. No, wiecie, tam było mnóstwo takich rzeczy, o których się teraz nie mówi, bo teraz najważniejsze jest właśnie to, żeby było 4K. Tak. I żeby było 60 klatek, i ten cholerny I, i Ray wszystko Tracing. jest sztywne. I masz porównanie, nie wiem, y masz Black Flaga z PlayStation 4. Zresztą Black Flag to wyszedł na, nie, nie wyszedł Black Flag na PlayStation 3, czy wyszedł? Wyszedł. Wyszedł No, z boksali, to jest trójka, i tam tak. miałeś nurkowanie, pływanie i tak dalej. No, czekamy tam, na, woda na remake tak, w Outlaws woda parzy, nie możesz wejść, w ogóle nawet nie ma takich naturalnych efektów to wody. Jest, to jest w ogóle problem, wiesz, Indiana Jones jest bardzo przyjemną grą, ale jak tak usiądziesz i się zastanowisz, to tam jest naprawdę bardzo mało systemów. Walka jest tylko ok, skradanie jest no, fatalne. Tak. Wiesz, i ostatecznie są jakieś tam ciekawe zagadki środowiskowe, ale, ale wiesz, jak pomyślisz o tym AI, właśnie, o sztucznej inteligencji, dzisiaj wszyscy pałują się tym AI, rozmawialiśmy dzisiaj zresztą o tym, wszędzie jest używane to AI, ale nikt nie chce w grach robić myślących przeciwników. Przeciwnicy mhm. w dzisiejszych grach są amebami, a przecież taki FIR, do którego zawsze wracamy w temacie AI w grach albo robi... się Half-Life. Tak, robił te hmm. rzeczy właśnie, te gry robiły te rzeczy dużo lepiej niż dzisiaj robił A to halo? Outlaws czy Indiana Jones. Tak A jest. halo, halo, Kowenanci, tam ci atakujący z boku, ci elita, Grunta. Tak. I dzisiaj, dzisiaj nikt na tym nie pracuje, bo wszyscy muszą mieć w grach Ray Tracing i 4K. I to jest najważniejsze, prawda? Mm. Na, y, natomiast y, natomiast y, ja mam też taką teorię, że, y, że dzisiaj, y, że to nie jest tak, że Indiana Jones i Star Wars Outlaws nie mogą mieć lepszych, y, bardziej y, myślących przeciwników. To jest kwestia tego, że te gry kosztują tak duże pieniądze, że one się muszą sprzedać w jak największej ilości i muszą dotrzeć do jak największej grupy odbiorców. I te gry muszą być dopuszczalne dla każdego. One nie mogą być Kronosem. One tak, muszą nie. być tak grywalne, żeby każdy mógł w nie zagrać. A wiadomo, że w dzisiejszych czasach to tych takich klasycznych, hardkorowych graczy jak my jest niewielu. Cała reszta ludzi to są każule i normiki, którzy mają w domu Xboxa, mają PlayStation, mają Switcha. I oni też grają w gry. I oni też muszą kupić gry, które studia robią. I dlatego ci przeciwnicy w tych grach są tacy głupi. Mhm. No tak, no ale też nie będziesz sobie podwyższał specjalnie. Tego poziomu trudności, takiego absurdalnego, bo, bo, bo też, żeby nie było za trudne. Ja to rozumiem. Ja wiem, że nie, żeby nie było za trudne, ale zobacz, jak zachowali się przeciwnicy w Fir, prawda? Albo jak zachowywali się przeciwnicy w Dishonored, a jak zachowują się dzisiaj w tych grach. I to jest no to jest smutne. To jest jednak. Smutne, tak. Nie pamiętam. A jak zachowują się w Mind's Eye przeciwnicy. Boże święty. A tego nie wiem. Stoją w miejscu. Tak, ja, znaczy ja opowiadałem o jednej takiej historii, a propos Mind's Eye, która wydawała mi się taka. Losowa, ale później, jak patrzyłem jakieś gameplayy innych graczy, jaka, tego fragmentu, to okazało się, że to było trochę oskryptowane. Znaczy, nie, nie wszystko do końca, ale do tej potyczki w dziedzinie strzelaniny. Skryptem. tak było oskryptowane, że się po prostu dołącza przy, przypadkowa sąsiadka, która wychodzi taki rednek ze strzelbą i, i, i próbuje. E, no, jakby GTA, Rozwiązać, tak. Tak, tak. Ale powiem Ci, że no. to jest najgorsza rzecz, jaką widziałem w ciągu ostatnich paru lat, chyba. No. Co? No, z Main no. <laughs> Panowie, bo będziemy m, powoli kończyć, to chciałem tak... E, no ja muszę karpia e, za. za no, tak, zabić. chciałem was zapytać, czy, e, czy generalnie m, na, na święta, na święta ten czas, e, to jest dla was czas takiej zadumy, czy, to właśnie, czy, czy nadrabiacie jakieś takie growe, czy ten wolny czas, który macie, to też jest tak, że to, że e, Nadrabiacie jakieś gry, czy właśnie y, robicie sobie przerwę od grania? Czy to jest, czy to jest coś takiego, co, co specjalnie nawet nie, nie ma znaczenia dla was? Czy to jakoś tak, czy ten okres świąteczny dla was jako graczy ma jakieś takie dodatkowe znaczenie? Że nie wiem, nie wiem, Rafale, czy ty, czy ty y, wykorzystujesz tę przerwę świąteczną jako dodatkowy taki no czas, dostanę żeby... dostanę na gwiazdkę, więc... No właśnie, czy co? jest jakiś taki prezent, na który czekasz? Jakaś... Baldura trójkę dostanę? Pudełkowego? Piękne Także będę prawdopodobnie grał w Baldura. To jest pięć dni, słuchajcie. no To jest pięć dni wolnego. no nawet jeżeli Ja mam więc... dwa tygodnie jak pięć dni wolnego. No ja mam 5 dni. Może pier przej przejdziesz pierwszy akt. Tak, tak, tak. tak. Znaczy, wow. sumie, ja, ja się ja się szykuję, żeby Wu skończyć. To na pewno. Bo to jest taki moment, że tego czasu jest trochę więcej, więc mogę zapać ten rytm, nie? Który jest potrzebny. Mm. Ale na pewno w Baldura pogram sobie. Mm -hmm, mm -hmm. No i Monster Hunter, nie? To na pewno się tam trochę pobawię. <śmiech> Jednak, narkotyk. No, musisz, musisz odciąć na champion Musisz odinstalować. <śmiech> bo inaczej nie, nie, nie... Bo wiesz, bo może się wciągniesz tego Baldur's Gate 3. Chociaż ja jestem bardzo ciekawy, jak się gra w Baldur's Gate 3 na padzie właśnie z tej takiej z perspektywy trzeciej osoby. Tak jak w Dragon Age'a tego uh, Inquisition. Bo, Właściwie... bo dla mnie to jest gra taka, że ja nie wyobrażam sobie, jak na przykład niektóre potyczki mógłbym inaczej niż w takim trybie ty ta taktycznym na klawiaturze i myszce przejść. A, a przypomnij mnie. mi, czy ten tryb osobowy jest tylko na konsolach, czy na pc też można mo grać? Nie, możesz grać. No, po prostu jak masz podłączonego pada, automatycznie możesz tym padem grać i zmieniać się całkowicie interfejs. To jest zupełnie inny interfejs. To jest z, z menu kołowym, e, perspektywa ci się zmienia wiele rzeczy po prostu, no, to wygląda tak czasami jak inna gra zupełnie e, pod tym względem. Ta perspektywa tak, wiesz, ten, ten, ten rzut z góry, ale izometryczny, a widok z pleców i zupełnie inne menu, no, nawet determinuje, że trochę inaczej e, grasz. Znaczy, determinuje na pewno, ale e, dla mnie to jest. E, no, w tym trybie niegrywalna gra, i dlatego jestem bardzo ciekawy, czy. E, e, no ale je, to jest surowe, czy... nadal cały czas, dobrze mówię? Czy to. Ja, tak, teraz tak, mnie trochę tak, tak. I mi się wydaje, że to może się zmienić tak, że, że e, podczas tej walki jednak będziesz się bawił tą kamerą, będziesz robił odjazdy, od żeby mieć jakieś to spojrzenie. Bo, e, no, no ale to... tak samo jest w Divinity Original Scene 2, że możesz rzucić ten widok taki typowy z góry i sobie Aha. ustawić na sztywno e, kamerę i obserwować, wiesz, taki, taki izometryczny rzut i obserwować sobie z jednej pozycji, ale możesz też sobie to jak chcesz obracać i, i przed twoim nie wiem, ruchem mhm. twojej postaci obrócić tak jak chcesz i, i zobaczyć absolutnie wszystko, także nie wiem, no mhm. tam nie ustawia się kamera za pleców na pewno, ale możesz ją sobie gdzieś tak, tak zjechać, że tą postać widzisz bardzo blisko ja. i Także chyba, chyba nie, nie widzę jakiegoś problemu, mhm. chyba że ja naprawdę ja to tak jest coś nie wiem, zupełnie to innego to niż ja sobie wyobrażam, bo to może będzie mhm. hmm. naprawdę coś innego. Ale nie, to, to dało się grać w Divinity Original Sin na, na PlayStation, na padzie, było męczące, to na pewno nie było optymalne, bo... Nie wiem, chciałeś sprzedać przedmioty, to musiałeś na każdy najechać i kliknąć i oznaczyć śmieciem. Myślę, że to dużo szybciej działa na, na myszce, ale mhm. nie tak jeszcze się robiło na, na konsolach. Gzesiek, mhm. jak ty Ten... masz. Jakie masz plany na święta? To znaczy, growe, już co tak, gracza. Pytałeś się o to. Ha, na pewno się spotkamy, ale, ale nie, jakby jeżeli chodzi o, o te growe rzeczy, to. Ja nie mam w ogóle potrzeby grać w gry w święta, bo gram cały rok, nie jako recenzent, wiesz, ten przemiał jednak jest ogromny. Ja też mam dużo czasu na granie i dzięki temu jakby te kilka dni wolnych w święta, wiesz, wolę spędzić w inny sposób. Znaczy, wiesz, na pewno, na pewno pogram, tylko też jakby tak w przeciwieństwie do Rafała, który będzie grał w to, w co grał już cały rok, ale też w Baldura. Ja na, przykład, ja na przykład właśnie nie będę siadał do Ark Raiders czy coś, tylko jak już będę chciał usiąść, tak będę miał na przykład jeden dzień wolny, gdzie nie będę szedł do rodziny i będę siedział w domu, to bardzo chciałbym wrócić do trzeciego Wiedźmina, którego nigdy nie ukończyłem. Je, e, wiesz, 10 lat minęło i chciałbym w niego zacząć grać Poczekaj, dalej. Bo... na dodatek. Jaki dodatek? Do trzeciego Wiedźmina? Tak, będzie prawdopodobnie już niebawem. No. Uh, wow, nieźle. W każdym razie, to bardziej jakbyś jakby, jakby miał do czegoś usiąść, to chciałbym, żeby to było coś takiego wyjątkowego, przy czym spędzę czas grając tylko w to, bez takiego mojego growego ADHD, bez, mm -hmm. bez przeskakiwania między tytułami, bez grania online z kumplami, co bardzo lubię robić w ciągu roku, ale właśnie w święta, gdy miał to, to właśnie wolę coś takiego, skupić się na jakimś jednym tytule i, i chciałbym, żeby w tym roku to był trzeci Wiedźmin, może nawet zacznę dziś, jutro, ale tak naprawdę nie mam potrzeby grania, przez to, że ja mam to szczęście, bo ja wiem, że nie wszyscy mają to szczęście, ale ja mam tyle czasu i tyle możliwości na granie, że, no wiesz, w święta, nie wiem, będę wolał posiedzieć z bratem, spotkać się z kuzynem, może posiedzieć dużej u rodziców i obejrzeć z nimi jakiś serial. Spotkać się ze mną. Z Tobą oczywiście, tylko że my się widzimy dopiero 1 stycznia, tak naprawdę, więc to Ale już. Ale to nie będzie będą trwało święta. dwa dni, zobaczysz. <laughs> na to liczę. Tak czy inaczej, tak czy inaczej, jakby faktycznie dla mnie granie w gry w tym momencie, w tym czasie świątecznym, nie jest mhm. w ogóle ważne. Że gra planszowa na przykład, nie? To też może Prędzej, być Prędzej, tak, właśnie. Z, z bratem, jego narzeczoną, z kimś tam usiąść, razem wspólnie coś porobić, pójść na spacer, bardzo chętnie, nie? Mhm. A gry to tak wiesz. Rozumiem. Szycha, jak u ciebie będzie z, z tym świątecznym? Ja mam klimatem. troszkę tak, jak powiedział Grzegorz, bo nie mam dzieci, gram codziennie po 5 godzin. Już mnie trochę to nudzi momentami, że taki dzień wygląda jak każdy tak samo. Nie? Trochę pracy, trochę grania, trochę oglądania, ale wkręciłem się w Stalker 2 potwornie na PlayStation 5, bo ta gra jest w końcu taka, jaka powinna być rok temu na premierę, czyli wyszła z fazy beta i dostarcza to, co mhm. obiecała. Niesamowita produkcja i siedzę, gram, już 30 godzin mam nabite w tej zonie, więc o, to, to już środkę. trochę zwiedziłeś, to już tam I, i, na osiedle trafiłeś, tam ten... Blok, ...blokowisko, tak. E, no właśnie nie, bo ja dużo misji robię sidequestów, chodzę sobie, zwiedzam i mnie to trochę już boi, że to się robi większe niż cały ten cyberpunk, który kocham. A ty znowu no to jest gra na ponad 100 godzin, mi tyle zajęło. O Boże. O Boże. No dobrze, to dogonię to powiedzmy. Na pewno Silent Hill F muszę skończyć, bo leży pudełko. Odpaliłem Borderlands 4 i powiem Wam, że to jest jakieś nudne i nijakie. Mam wrażenie, że coś tu poszło. No nie co tak. ty? No, a ja Co? lubię Borderlands. Ja, ja, ja, ja też bardzo lubię, dostałem, słuchaj, w prezencie od kolegi Borderlands 4 na PlayStation 5. I tutaj no. ja mam normalny PlayStation, nie mam tego Pro. I tu a propos w kontekście działania gier, no to albo grasz w 30 klatkach na y, trybie mhm. quality i to jest niegrywalne w tym niegrywalne. momencie. Niegrywalne. Albo grasz w trybie performance i gra jest... Brzydka. A ja od no półtora roku, odkąd mam nowy komputer, gram głównie na pcecie Moje konsole praktycznie są nieuruchamiane. I wiesz co, ona nie jest I... brzydka, ona jest taka jak te stare gry, czyli jakby nic się nie zmieniło. No. I, tak. Ale widzisz, ale słuchaj. i Później, bo ja wciągnąłem się w tę grę, wciągnąłem mhm. się w nią. Ona, może ten świat przedstawiony trochę mniej mi się podoba. Fabularnie, już od trójki jest kiepsko. Oj, tak. I to nie jest takie zabawne, jak było kiedyś. Ale to mi, to mi nie przeszkadza. Bo ja chodzę i strzelam w tej grze. I to jest jedyne, czego ja potrzebuję od tej gry. Mhm. Natomiast y, w pewnym momencie ta gra zaczynała mi po prostu skakać na PlayStation. Tam jest, 5. Problem, z, tam jest problem z jakimś Memorylikiem, coś tam jeszcze. Tak, takie, no. i kupiłem wersję Steam. O. Kupiłem wersję Steam. Pierwsza rzecz, na którą się wściekłem, nie ma cross save'a w 2025 roku. Mojej postaci z konsoli nie mogę przenieść na PC, więc musiałem zacząć grać nową postacią. A powiedzmy graczom, czemu cross-safe jest fajny, bo ja na przykład opaliłem Cyberpunka na playstation 5 Pro i na Switchu i miałem na Xboxie po 70 godzin na trzech buildach wbity i od razu wszystko tak samo działa na wszystkich systemach. To jest piękne. Otóż tak, otóż to i dlatego właśnie ja się zawiodłem, że oni nie dali cross save'a że ja nie mogę teraz tą postacią, którą grałem na konsoli, Soli, zagrać sobie dalej na komputerze, muszę zaczynać grę od nowa, czego nie lubię, zwłaszcza w takich grach, bo ten tutorial tutaj jest fabularny, nie możesz go pominąć. Początki mhm. gry tak naprawdę są, no nudnawe. Tak. tak, bo ta gra rozwija się dopiero po kilku godzinach, kiedy zaczyna się mocno tam dziać. No i na konsolę zaczęło mocno dziać. Słuchaj, to zaczęło mi źle działać. No to obie, no nie, no chcę grać. I wersja PC ze wszystkim na maksa w 90 FPS-ach wygląda świetnie, stary. Ale okay. niestety jesteśmy już na etapie, na którym konsole przestały dawać radę, bo mhm. ta generacja już trwa wiele lat i wizualnie, jeżeli nie będziesz miał PSP, 4 Pro, no to raczej się nie 5. pobawisz z Borderlandsami, nie, no tak, siedzę na Pro, 5 tak. Pro. Aha. A widzisz, a. ty siedzisz na Pro, no. Tak, dlatego Stalker no, wyglądał błędnie. No. Ja od razu. Ja no to i wiesz. to zmienia postać rzeczy. No, no a kończąc no. wątek, poza tym będę biegał, jeździł na. A nie, dobrze sprzedałem, dobra, będę biegał i, i sobie chodził. I będzie fantastycznie. no Takie dwutygodniowe mm -hmm. wakacje robię sobie zawsze. Odcinam się od biznesu ludzi wszystkiego. No. Mhm. Mm to ja I pojadę tak, do miasta, że... wiesz, no, i zobaczę się z Grzegorzem. Przetestuję Dobra, wszystkie proszę. trunki i knajpy. Tak, Ale, tak. Tak. Może, tak. może jakąś ekipę dużo, dużo większą zbierzecie, żeby w tą planszówkę The Thing zagrać. Bo tam słyszałem, że trzeba 10 osób. Tak, minimum 8 osób, no najlepiej. To, to jest znaczy ja, nie osób, Kto w dzisiejszych czasach robi grę planszową. A jeszcze jest dodatkowy jeden z wymogów jest 8, no chyba, że to są ludzie, którzy nie chcą jej sprzedać, tylko po prostu chcą, żeby ładnie wyglądała na półce u Rafała, obok, obok figurek i tak dalej. No. Ja, jeśli chodzi o w ogóle mój okres świąteczny, to też chyba nic już z nowości nie będę, że tak się wyrażam, atakował. Albo no. gier, które, które są w miarę duże, które trzeba naście godzin czy kilkadziesiąt poświęcać, bo wydaje mi się, że po, w, w tym roku... Bardzo dużo gier skończyłem, które miały po 10 wiem, plus godzin. 60 godzin, tak, bo i, i, i z, z tych indyków, no to Hollow Knight... Słuchaj, tym, no możesz wiem, pograć w Terminatora 2D, no tam półtorej tak. godzinki po sprawie, nie? Tak, znaczy to jest, to jest gra, o której słyszałem właśnie, ale, ale tam jest ten bait and switch, ja myślałem, że gramy Terminatorem, a tam się gra Sarum Conor, więc to też jest takie trochę... Znaczy Johnem. Nie, nie mówię, że to jest okej, okay, nie, ale... Ale to, to jest, jest. Najbardziej wtopione 189 zł w moim życiu. No A no tak Ja jest poczekam gra... na promocję tak. i ona może być. Daj, spokój. Po, ja cię pożyczę, jak przyjedziesz, nie kupuj kupiłem to. Nie, no spokojnie, ja żeby sobie, wiesz, day one edition, bo tam na switchu na przykład też ładnie może wyglądać. To jest spokój, ale... to jest scam jakiś, no. Słuchaj, ale a propos takiej gier, to Shinobi, zapomniałem o tym powiedzieć. Shinobi Art of Vengeance, no gram teraz i to jest kapitalna platformówka, wiesz, czerpiąca garściami z tamtych lat, ale podana na nowo, nie, takiej rysunkowej animacji. No, 8 godzin fabuły podobno, niesamowite, no. mm -hmm. Da się? Mm -hmm. Da się. No tak, tak. Dlatego, dlatego chyba zamierzam właśnie nadrobić trochę e, takich, nie wiem, komiksów, książki. No. Właśnie, e, Filmów, odkryłem, seriali. Odkryłem taką, nie, serię, nie wiem, Bazyliszki, nie wiem, czy kojarzycie. życie. I, i e, ekspozycja rygor. Co to jest bazyliszki? To scenariusze, scenariusze Piątkowskiego, goście od, od status 7, 7, tak? dobrze pamiętam, tak? Te, te. Hmm. Jeszcze sprawa w resetów no, twórca komiksowy. Więc to tak u mnie wygląda. No. A tak, to właśnie chcesz też się trochę z, zresetować nie? I, i, i wejść ten 2020... Znaczy, jedyne jest to, że faktycznie już sobie postanowiłem i, i, i wróciłem do, do tego Tomb Raidera, tego remake'u z 2013 roku, bo takie moje ostatnie pytanie, obiecuję, hmm. i nie musicie rozwijać tego. Możecie tylko powiedzieć tytuł i to wszystko. To jest tak, taka najbardziej oczekiwana e, gra rok, roku, 2026, nie GTA. I taka, która na pewno wyjdzie w toga. Ale jedna? Jedna, jedna. Bo to jest... Bo przyjdzie czas, że będziemy mówić o, o więcej, tytuł, wie, większej liczbie tytułów. A, na co czekamy? dobra. okej. Okay. Ale, ale to jest taka jedna gra, którą kurczę, najbardziej, e, w którą najbardziej chcecie zagrać, najbardziej się cieszycie, że wychodzi. I to nie jest GTA 6. I ja zacznę od siebie tym razem. Hmm. I to jest ten Tomb Raider Legacy of Atlantis. To jest... To było to moje to najjaśniejsza... Tak, Remade taka... od razu mi się przypomniało... Jak, jak Tomb Raidera rozbierałeś larwę. 56 dyskietkach, bez filmu, bo to był zripowana wersja. Jechałem na, na drugi koniec miasta, przywiozłem wszystkie te dyskietki i okazało się, że jedna była jakaś wadliwa, więc musiałem jeszcze wracać na drugi mhm. koniec. Ale jak zagraliśmy z kumplem, bo to na jego PC no to to... to no, Kowal zrobił ten taki obrazek, nie? że tam jest ten Matthew mechanic to ta scena z, z, z Interstellar. I, i, tak. i tam jest Arzandak te, te płaszczy, trzy wersje, tak, tak jest tak. remaster, jest e, anniversary, czy jest ten, ten pierwszy remake, no i ten ostatni, który wyjdzie, to jestem ja po prostu wzruszenie odbiera mi mowę więc to jest a ta to gra. Ciekawe. Miałem ciekawe. powiedzieć, że tylko tytuł, a się rozwinąłem, więc nie wiem. Y, szycha. Ale można tylko tytuł? Tak. Czy, czy, czy, w sensie, czy można Możesz tylko się tytuł. Rozwinąć? To to rafał możesz się rafał. rozwinąć to nie, to od Rafa. no możesz się rozwinąć, oczywiście, no nie? Ja to nie to, wiem, czy ta gra wyjdzie w przyszłym roku, ale ja czekam bardzo. Na haferty. No Rest for the Wicked. No Rest for the Wicked już od dawna jest w Early Access przecież. No, no mhm. tak, ale ja nie mam PC-a. Yy, okay, ja jestem okay. konsolowy w pełni. i tak ta ja. okay. Chyba wyjdzie yy, w tym 2026. To jest gra od yy, Moon Studios. Od ci, co zrobili Ori and the Blind Forest i Ori on the Will of the Wisps. I to jest... Tam nie było jakiś izometryczny... deweloperem? coś tam tam. Jakieś... Dziwne rzeczy, historie? Nie mam pojęcia. Wiesz, ja tego tak bardzo nie śledzę. To jest izometryczny RPG, który mm, urzekł mnie totalnie designem, bo to jest taka krecha komiksowa, trochę w stylu wspomnianego przez Preza e, Dishonored. To są takie trochę... Gadza się. M, z, a, trochę prze, przekłamana fizjonomia, ale też taki brutalny w stylu mrocznego fantazy i, i wygląda to błędnie gra jest RPG-em akcji, więc mamy taką walkę trochę soulsową i to co widziałem na tych gameplayach z właśnie otwartej otwartego real accessu, no to mi się szalenie podobało ten pierwszy akt jest chyba a, gra wygląda świetnie bardzo mi się podoba ta walka, świat zaprezentowana, konwencja graficzna totalnie do mnie trafia. Także to jest coś, co gdzieś tam rozpala moją wyobraźnię. Naprawdę, to jest gra, w którą po prostu chcę zagrać. To jest chyba jedyny tytuł z takich przyszłorocznych, na który najbardziej czekam. I chyba jedyny, na który naprawdę czekam, tak, tak czekam, czekam. Mhm, mh. Szycha, twój tytuł? No nie ja to jak to zawsze, jest, no ja nie zagram, jest GTA 6. No Half-Life 3 oczywiście, ale żarty na bok, słuchajcie, no ja kocham Uncharted, więc wybór mógł być tylko jeden, czyli 007 First Light, bo zapowiada się kapitalnie, no gra, która czerpie garściami z Uncharted to jednocześnie z Hitmana i z tej, z tej, z tej imersyjności tego świata, prawda, i ty, mm -hmm. tak przynajmniej wygląda z tych wszystkich pamiętników, zajawek, trailerów, gameplayów. Właśnie jak gadaliśmy, sobie kolekcjonerkę zamówiłem, bo mnie to gryzło i dobra, niech będzie z tym złotym pistoletem. Eee, Bardzo kocham Bonda, no. tak naprawdę wychowałem się na filmach z Bondem, więc ja po prostu wierzę w ten projekt i w to, że Ayo... jakąś nazywałem? Ayo Studios, tak? Eee, tak, tak czy od Hitmana, tak chyba. No, super, no strasznie czekam. 27 marca, więc w sumie już nie, niebawem, no. Na dniach. Split <laughs> Tak, <laughs> dokładnie. Rzesiek? Na co, co czytasz? Jeden taki tytuł, który po prostu miałem, miałem poczujesz dwa, się jak dziecko. Miałem dwa i właśnie zapomniałem o nim. Chciałem powiedzieć wam i wyleciał mi z głowy właśnie w tej sekundzie. To już jest Half -Life. starość. Ty powiedziałeś Half-Life 3, ja myślałem o czymś innym, teraz już w ogóle nie pamiętam o czym myślałem, ale jeżeli to wyjdzie w przyszłym roku, chociaż są małe szanse, że to wyjdzie w przyszłym roku, powiedziałbym nawet, że zerowe, ale największa zapowiedź teraz TGA, która mnie po prostu absolutnie zachwyciła i jestem przeszczęśliwy, że to powstaje, to jest Total War, Warhammer 40 tysięcy mm. mm -hmm. I bardzo czekam na tę grę, tylko ja nie wiem, czy ona wyjdzie w przyszłym roku, więc myślę, że nie. A drugi tytuł, kurczę, o którym myślałem, teraz nie mogę sobie przypomnieć. Coś Ale wychodzi jest? w przyszłym roku. Ale to FPS? Nie, nie wiem, jakiś. nie wiem, naprawdę nie pamiętam. No po prostu absolutnie wypadło mi to z głowy właśnie w tym no momencie. No Low od Neon Giant. Nie, nie, nie, nie wiem, nie przypomnę sobie, nie przypomnę, jak skończymy nagrywać, to ja wtedy sobie przypomnę, Mógłbym, ale w to miejsce mogę wsadzić jeszcze Dawn of War 4, też zresztą Warhammer 4000, co prawda nie, nie, nie tworzone już przez Relic, ale przez inne, innego, in, in, in, inne studio, natomiast to też jest gra, na którą ja czekam dosyć mocno i tyle. Mhm, mhm. Panowie. A ty bardzo, damy? znaczy no, ja na to, Tom, tom, tom Braidela, Legacy. A, okej, okay, dobra, tak, tak, jest. tak. Panowie, bardzo, bardzo dziękuję za, za to miłe spotkanie przy tym wirtualnym, wigilijnym stole. Mam nadzieję, że, że ten rok, który jednak mimo wszystko będziemy pamiętać poprzez te, te, te dobre, dobre chwile, te wydarzenia, te świetne gry, które, które zagraliśmy, że on, one będą takim, ta, taką dominującą, Takim dominującym elementem, kiedy będziemy o tym roku na przykład wspominać, nie wiem, dekadę później, tak jak wspominamy ten 97, ten 2008 czy 2007, pamiętacie? Że to były takie mocne lata dla, dla, dla branży i, i nie myśli się o tym, co się wydarzyło złego, że nie będziemy musieli myśleć o, o tym, że AI <grym> będzie niszczyć nam, nam naszą, nasze ulubione hobby, że, że to wszystko się jakoś odwróci. Że pewne rzeczy się unormują, że, że będziemy, jeśli chodzi o te duże, wielkie korporacje, no, czytać tylko pozytywne informacje, że to, że to będzie taką jakąś taką nutą tego 2026 roku, takim, takim przewodnim elementem. Więc niech te, niech te święta, które no teraz są, będą właśnie tym, tym nie, są mnóstwo radości spokoju tego zasłużonego odpoczynku, może właśnie odpoczynku od grania, że to jest dobry pomysł, żeby, żeby jednak wykorzystać to na coś innego. No i żeby z tą nową siłą do tego hobby wrócić w 2026 roku i żeby te, te, te gry, które, na które tak bardzo czekamy, żeby one dowiozły, żeby nie były tym, intym, tym źródłem jakichś znowu negatywnych emocji, jakimś powodu do tego, żeby się znowu wspierać, tylko, tylko właśnie znowu się cieszyć, być tymi, tym, tym dzieckiem, które, które odpakowuje otwiera pudełko z ulubioną grą, wkłada ją do napędu i cieszy się i nie myśli o niczym innym, więc to y, przede wszystkim wam, wam życzę. Drogim słuchaczom dziękuję za to, że, że kolejny rok spędzili tutaj w gronie właśnie tej naszej rodziny podcastowej. Właśnie tak cieszę się, że, y, że, nasze te, że ten podcasting growy jest nadal silny. Nie może wy to odczuwacie inaczej, odbieracie, widzicie, że tak ja uważam, że, że, że, że jest jest dobrze. W tym sensie, że... I nie jesteśmy grifterami cały czas. Tak, że... Znaczy, czasami wydaje się, że lepiej mówić o pozytywnych rzeczach, a te, a te negatywne po prostu czasami o nich wspomnieć, poruszyć, jeśli są istotne do tego, co się dzieje, ale też nie robić niepotrzebnych dram, tak? Nie, nie, można, je, można je czasami zignorować i, i to też jest w taki sposób, więc tutaj dziękuję e, Rafałowi e, Cicińskiemu, który e, jest fantazmogiem od lat. Dzięki, Damian. Tobie również. Wszystkiego dobrego, stary. Odpoczynku no i... w rodzinnym gronie i, i wyciągnij sobie Amigę i pograj sobie na Amigę trochę. W sensie Blue <grym> tak. Soccer. Dzie dziękuję Rafałowi Szczowskiemu, że że jesteś takim dobrym, dobrym duchem, dobrym kumplem takim. Dzięki. I że tak dobrze ci się rozwija ten, ten stary gracz. Pamiętaj, że jak już kiedyś będziesz taki wielki i tak dalej, to pamiętaj. Zostanę to, magnatem kolega. podcastingu, tak? Tak, <grym> tak. spoko. No. Dzięki, słuchaj, nie, fajnie, tak. Ja też życzę ci spokoju, żebyś ograł te ośmiobitowe święta, czyli, przepraszam, 16-bitowe spędził sobie. Wam też, panowie, tak. dzięki za spotkanie i ściskam słuchaczy. I tak. wszystkiego dobrego, wesołych świąt, dobrego nowego roku i słyszymy się niebawem. Tak. No i Grzegorzu, też bardzo Ci dziękuję, że, że w tych skromnych progach wirtualnego Studia Fantazmagierii zawitałeś. Zawsze miło mi tutaj Cię gościć i, i zawsze mam taką przyjemność właśnie, że, że widać, że Ty jesteś człowiekiem, który mówi o tych grach z taką pasją i, i że nie boisz się, nie, nie gryziesz się w język i nie zmieniaj się, no nie? Właśnie pielęgnuj sobie tą, tą, tą, tą moc i, i mam nadzieję, że właśnie gdzieś tam te nasze podcasty nadal będą właśnie taką, taką fajną jakby to powiedzieć, taki już tworzyć nie? Na, tym, na, tym, na tym niebie, nie? gdzie te inne, większe jakieś tam zabierają trochę ten poblask, ale my nadal gdzieś tam się cieszymy e, tym, że, że robimy to, co lubimy, bo ja, to dla mnie rysenie. to nadal jest pasja. Tak, nadal jest pasja i to jest najważniejsze i Grzegorzu też w tą pasję. Różne były zawirowania, wiemy o tym, bo roz, rozmawialiśmy też, mówiłeś o tym, w swoich i nie tylko rozgrywcej, ale też grubych rozmowach, rzeczach i, i mam nadzieję, że, że ten kolejny rok będzie dla ciebie takim mega pozytywnym. Więc... Dziękuję, dziękuję bardzo, dziękuję za zaproszenie. Zawsze miło mi jest wpadać na fantę i z wami rozmawiać, koledzy. Też wam życzę, żeby, żeby to podcastowo nam się cały czas rozwijało i żebyśmy mogli dalej z tą pasją i radością o grach rozmawiać. I myślę, że powoli to staje się wręcz naszym obowiązkiem, żebyśmy jednak tę radość z grania nieśli przede wszystkim. Chociaż jako recenzenci też czasami musimy skrytykować. Mhm. No i to, to piękne są życzenia, także, także naprawdę bardzo mi miło. A ja Wam wszystkim życzę, zarówno słuchaczom, jak, jak i Wam koledzy, przede wszystkim odpoczynku, naładowania baterii przed kolejnym rokiem, i tego, żeby rzeczywiście kolejny rok już nie był taki szalony, żeby, żeby to wszystko się unormowało, uspokoiło i żebyśmy po prostu e, mogli być spokojni, wypoczęci i szczęśliwi. Dzięki. Dzięki. Ja jeszcze tutaj wejdę w słowo, bo ja złożyłem tylko Damianowi życzenia. Rafał, e, tobie życzę również wszystkiego, wszystkiego dobrego, dobrych gier, rozwijaj podcast. Dzięki. Prez. życzę ci, żebyś z rozgrywką rósł, ale no może nie wiem, czy ty chcesz też rosnąć, czy nie, ale... ale w siłę i dostatek. E, w siłę i dostatek, ale życzę ci samych sukcesów. na no, Wszystkim Chumnąć nam... Chcę, wszystkim, ale... w... twórczo rosnąć <śmiech> zawsze. A wszystkim nam, graczom, słuchaczom życzę samych dobrych gier i spokojnych świąt. Dziękuję i drodzy słuchacze, pamiętajcie, żeby wpadać na, na te znienawidzone przez nas trochę socjale, bo tam no. <laughs> jednak mimo wszystko y, to, jest, y, to jest potrzebne, żeby, żeby się gdzieś pozycjonować, żeby gdzieś tam te komentarze, wasze lajki i tak dalej podbijały, y, nie jak to powiedzieć, bo to, jest, to podbijanie to jest chyba nawet taka opcja teraz, tak? Czy, czy, czy Na, na YouTubie, Ale tak, polecajcie znajomy, to przede wszystkim i co? Złyszymy ja się za tydzień. Cześć, hej. Cześć. Na razie. Pa.